Ostatnio skończyliśmy tutaj 25 rozdział dziejów apostolskich, przyszliśmy 26, będziemy czytali za chwilę, ale może ktoś z Was ma jeszcze, jakiś, jeszcze coś biblijnego, o czym byście chcieli porozmawiać, zanim przejdziemy tutaj do naszego cotygodniowego rozważania. Ma to, jak macie otwarte, 26 rozdział. Ja króciutko tylko przypomnę, gdzie jesteśmy tutaj w dziejach apostolskich. Apostoł Paweł zgodnie z przekonaniem, które miał w duchu, udał się do Jerozolimy, aby tam zanieść ofiary dla potrzebujących w Jerozolimie a jednocześnie pod namową starszych braci w Jerozolimie ze Zdoli w Jerozolimie udał się do świątyni, żeby tam pewne śluby wypełnić i gdy był w świątyni został napadnięty przez Żydów którzy chcieli go zabić natomiast Bóg posłał tam setnika rzymskiego który wyrwał go z rąk tych Żydów i więcej nawet pozwolił Pawłowi przemawiać do nich i on przemawiał do nich, tłumaczył, że jest człowiekiem, który zawsze starał się przestrzegać prawa, że jest człowiekiem, który szanuje Boże prawo, że w żaden sposób tutaj ten atak na niego nie jest niczym uzasadnionym, właściwym ale że On jest człowiekiem, który według prawa Bożego zawsze stara się żyć, ale że właśnie objawił Mu się Jezus, stanął na Jego drodze i opowiada o tym, jak w świetle tego spotkania z Jezusem Jego zrozumienie też zmieniło się i co więcej, że ten Jezus, który Mu się objawił, wysłał Go z misją głoszenia tej dobrej nowiny do pogan. No i w tym momencie e, zaczął się tam krzyk, e, szum, także Pawłasz, ci żołnierze musieli nieść, żeby go Szum wyratować. tylko słychać, napisała Asia, szum tylko słychać. Tylko szum słychać, momentu. Zobaczmy, co tu się dzieje, Stop. Nie a, faktycznie. Nie, nie, setting jest tutaj, ja w audio pewnie nie włączyłem tego, co trzeba, urządzenia. Teraz sprawdzę, tak. Już zmieniony. dzięki. Już zmieniony jest, powinien teraz już działać dobrze. No, Jop. Tak, teraz już powinno być dobrze nas słychać. Także ci muszą wszyscy zresetować. Ci co byli, ktoś już zresetował jeden, a reszta nie. Aż pewnie. <laughs> Trzeba zresetować, o. odtwarzać i będzie wszystko grało. I widzimy, że Paweł zostaje przesłuchany. Następnie Żydzi znowu chcą go zabić. Szykują na niego zasadzkę. I zostaje ta zasadzka ujawniona. Paweł pod strażą zostaje zabrany do Cezarei. Gdzie znajduje się pod... Strażą i, i, i Festus, y, zarządca tej prowincji, przesłuchuje go, wzywa Żydów do siebie. Ci Żydzi tam przychodzą, oskarżają Pawła, ale w zasadzie nie mają żadnych konkretów do powiedzenia, poza różnymi zupełnie nieuzasadnionymi i nie do obrony zarzutami, które mu stawiają. Właściwie go obrzucają tylko jakimiś epitetami, że jest wichrzycielem, że wszędzie wprowadza zamysł. Przepraszam. Daj. Natomiast broni się, odwołuje się do faktów, mówi, że to wszystko, co mu zarzucają jest bezpodstawne i nie przyjmuje tych ataków. I tak przez dwa lata ten Festus go wzywa na jakieś przesłuchania, ale tak naprawdę widać, że chodzi mu o to, żeby Paweł dał mu łapówkę. Po dwóch latach rządów, czy tam tych dwóch latach, które Paweł spędził w więzieniu w Festusie z Festusem, przychodzi nowy zarządca i ten, jak on się nazywa, ten drugi Felix Felix przejmuje Pawła, rozmawia z nim, też jakby nie bardzo wie, co ma z nim zrobić. Paweł w międzyczasie, kiedy Żydzi tam domagali się, żeby go przesłuchiwać w Jerozolimie, wiedział, że to znowu Żydzi planują na niego jakąś zasadzkę, więc odwołał się do cesarza. Jako rzymski obywatel miał takie prawo, że w razie, gdy nie zgadzał się z jakimiś decyzjami lokalnego władcy, mógł odwołać się do cesarza i w związku z tym Felix nie ma wyjścia, jak wysłać go do cesarza, do Rzymu. Natomiast nie wie za bardzo, co napisać w tym oskarżeniu Pawła. No bo to, co tam się dowiaduje, przesłuchując go i Żydów, którzy przychodzą i go oskarżają, to tak naprawdę widzi, że są to jakieś religijne kwestie. Znowu. Tak, nazywa je wręcz zawodami, co do których on jako rzymski tutaj władca się nie chce wtrącać i w ogóle jakby nie widzi podstaw, żeby Pawła przetrzymywać w więzieniu, czy skazywać go na jakąkolwiek karę. Natomiast przez to, że Paweł się odwołał do cesarza, no to nie ma innego wyjścia, musi go wysłać do Rzymu. I tutaj przychodzi właśnie w międzyczasie król Agrypa przed którym Paweł również ma okazję składać swoje świadectwo i opowiadać o tym, co, co wydarzyło się w jego życiu. I to właśnie ostatnio, żeśmy tutaj zaczęli rozważać jego świadectwo przed kolejnym władcą, przed Agrybą, które jest dosyć szczegółowe. Tutaj wiele różnych pojawia się szczegółów. Tego świadectwa, chociaż jest już po raz trzeci w Dziejach Apostolskich opisywane, ale za każdym razem pojawiają się jakieś nowe szczegóły. Więc tutaj może przeczytajmy jeszcze raz tą część, gdzie Paweł broni się i... i, i przypomina swoje nawrócenie i podaje nam jego różne szczegóły. Może ktoś przeczyta. Nie? 26 rozdział. Cały? Cały 26, tak. Posłuchamy tej obrony Pawła i tego, co dalej, z tego wyniknę. Ja mogę czytać. No to czytaj. A grypa Dobra. powiedział wtedy do Pawła. Pozwala ci się mówić za siebie samego. Wtedy Paweł wyciągnął rękę i zaczął się bronić. Uważam siebie za szczęśliwego, królu Agrypo, że mam dziś się bronić, że, że mam dziś bronić się przed tobą odnośnie wszystkiego, o co jestem oskarżany przez Żydów. Zwłaszcza, że ty znasz wszystkie zwyczaje i sporne kwestie wśród Żydów. Dlatego proszę cię, abyś mnie cierpliwie wysłuchał. Tak więc tryb mojego życia od młodości, jakim on był od początku między moim narodem w Jerozolimie, znają wszyscy Żydzi. Wiedzą o mnie od dawna, gdyby chcieli zaświadczyć, że żyłem według najściślejszych zasad stronnictwa naszej religii jako faryzeusz. A teraz stoję tu sądzony z powodu nadziei, spełnienia obietnicy uczynionej wobec ojców przez Boga, której dwanaście naszych pokoleń, żarliwie służąc Bogu dniem i nocą, spodziewa się dostąpić w sprawie tej nadziei, jestem oskarżany przez Żydów, królu Agryppo. Dlaczego uważa się za rzecz niedowiary, że Bóg wzbudza umarłych? Ja sam wprawdzie uważałem, że trzeba przeciw imieniu Jezusa Nazaryjczyka podjąć wiele wrogich działań, co też czyniłem w Jerozolimie. Wielu też świętych zamknąłem w więzieniach, gdyż wziąłem to pełnomocnictwo od arcykapłanów, a gdy miano ich zabijać, głosowałem za tym, rzucając kamyk. I po wszystkich synagogach, często każąc ich, często każąc ich, <głos> zmuszałem do bluźnierstwa, popadając też w coraz większy szał przeciwko nim, Prześladowałem ich nawet w obcych miastach. I w tych okolicznościach, podróżując do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem od arcykapłanów, w środku dnia, na drodze, zobaczyłem o królu światłość z nieba, przewyższającą jasność słońca, światłość, która oświeciła mnie i tych, którzy szli ze mną. A gdy my wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos mówiący do mnie, który powiedział w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci wjeżdżać przeciw ościeniowi. A ja powiedziałem, kim jesteś, panie? A on powiedział, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale podnieś się. I stań na swoich nogach. Albowiem na to, cię, na to Ci się ukazałem, ponieważ Cię dla siebie już wcześniej swą ręką wybrałem na sługę i świadka tych rzeczy, które widziałeś, jak i tych, których Ci ukażą. Wyrywając Cię dla siebie spośród tego ludu i pogan, do których Cię teraz posyłam, aby otworzyć ich oczy i odwrócić od ciemności do światłości i z władzy szatana do Boga, aby otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Dlatego też królu Agrypo nie byłem nieposłuszny temu niebiańskiemu widzeniu, ale najpierw tym, którzy są w Damaszku i w Jerozolimie, a także w całej krainie ludzkiej i poganom oznajmiłem, aby upamiętali się i nawracali się do Boga, czyniąc dzieła godne upamiętania. I ze względu na te słowa, schwytali mnie Żydzi w świątyni i próbowali zabić. Otrzymując jednak pomoc od Boga, aż do tego dnia stoję świadcząc zarówno małemu, jak i wielkiemu, nie mówiąc nic oprócz tego, co powiedzieli prorocy i mojżesz że ma nastąpić, że Mesjasz będzie poddany cierpieniom, że jako pierwszy, który powstał z martwych, ma głosić światłość ludowi i poganom. A gdy on tak się bronił, Festus powiedział potężnym głosem – Szalejesz, Pawle, wielka nauka prowadzi cię do szaleństwa. Ale on powiedział – nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, ale wypowiadam swoje prawdy słowa. I rozsądku. Słowo, ale wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. Tak, dzięki. Wie bowiem o tych sprawach król, do którego śmiało mówię, gdyż jestem przekonany, że nie jest to przed nim ukryte, ponieważ nic z tego nie działo się w jakimś zakątku. Czy wierzysz, królu Agrypo, prorokom? Wiem, że wierzysz. Agrypa natomiast powiedział do Pawła, już zaraz mnie przekonasz, bym został chrześcijaninem. A Paweł powiedział, życzyłbym sobie, by Bóg sprawił ci już teraz, czy później, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim i ja jestem oprócz tych więzów. A gdy on to powiedział, powstał król-namiestnik, a także Berenika i ci, którzy razem z nim siedzieli. I gdy oddali się na ubocze, rozmawiali między sobą mówiąc – nic godnego śmierci lub więzienia nie czyni ten człowiek. A jednak powiedział do Festusa – mógłby ten człowiek zostać uwolniony, gdyby nie odwołał się do Cezara. I ostatnio tutaj, przyglądając się tym słowom Pawła, mówiliśmy o tym, jak dobrze jest dla nas śledzić to, jak ci biblijni świadkowie składają świadectwo swego nawrócenia, w jaki sposób oni opowiadają o tym, co im się przydarzyło i jak za każdym razem w takich świadectwach Pan Jezus jest wywyższony. Zobaczcie, w całym tym świadectwie nie maluje nam się obraz jakiegoś herosa, Pawła, tylko raczej Paweł tutaj mówi właśnie o swoim starym życiu religijnym i mówi o tym, do czego się posunął w swojej gorliwej religijności, nazywając to szaleństwem. Mówiąc o sobie, że szalał. I opowiada o spotkaniu z Chrystusem i następnie o tym, do czego Bóg Go powołał, co starał się później też wiernie czynić. I, i w tym wszystkim zobaczcie, przedstawia Ewangelię, wiersz 23. Mówi o tym, że to świadectwo, które składa, wiersz 22. Jest oparte na pismach Mojżesza i proroków i wyjaśnia, co mówił Mojżesz i co mówili prorocy. Że Chrystus musi cierpieć, że jako pierwszy powstał z martwych i będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Zauważcie, Chrystus. Chrystus musi cierpieć, Chrystus powstał z martwych i Chrystus będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Czyli co prawda wiemy, że Chrystus to czyni przez swój Kościół, przez ludzi, których do tego powołuje. Niemniej jednak nawet to Paweł przypisuje Panu Jezusowi Chrystusowi. Czyli to świadectwo jest świadectwem o Jezusie. I to jest ważne. Żebyśmy, dzieląc się z innymi Ewangelią, robili to w taki sposób, żeby nie zwracać uwagi na siebie nadmiernie, ale zwracać uwagę na Chrystusa. To nie znaczy, że Paweł nic o sobie nie powiedział. Powiedział o sobie. I w innych miejscach, jak przeczytamy te inne fragmenty jego świadectwa, w innych częściach, to widzimy, że to mówi o tym, gdzie się wychował, gdzie studiował, jaki był gorliwy. Wspomina te rzeczy, ale zawsze sprowadza to do spotkania z Jezusem i tego, kim Jezus jest. I w świetle tego, co mówi, to Jego świadectwo nie zamyka się na Nim samym, ale zmusza Jego słuchaczy do... Yy, spojrzenia na siebie w świetle tego, co wydarzyło się w Jego życiu. To są rzeczy, których mówię, zachęcam, byśmy się uczyli. Wiem, że to nie chodzi o to, żeby nas wyuczyć się jakiegoś świadectwa i teraz, wiecie, wyrecytować piękne świadectwo. Do tego nie zachęcam. I to jest nie Natomiast... nie swoje jeszcze. <laughs> Natomiast zachęcam do tego, żebyśmy słuchali siebie samych i innych i upewniali się, że w tym świadectwie rzeczywiście wskazujemy na Pana Jezusa. Rzeczywiście pomagamy ludziom, którym opowiadamy to świadectwo, zobaczyć Jezusa. I jeśli trzeba ich skonfrontować. Wcześniej widzieliśmy, jak Paweł rozmawiał z tym wcześniejszym władcą, bo tu jest Festus, a tamten to był Felix. Tamten był Felix, tak? Bo tutaj patrzę, że jest Tak. No, odwrotnie. Ok, czyli jak wcześniej rozmawiał z tamtym, no to czytamy, że mówił mu o sprawiedliwości, o wstrzemięźliwości i o nadchodzącym sądzie. Czyli opowiadał mu o tym, co wydarzyło się w jego życiu, a jednocześnie... Wiedząc, jakim bezbożnym życiem żyje tamten, w cudzołożnym związku, wziąwszy sobie żonę drugiego, bo ta jego żona Żydówka była po prostu osobą, która została zabrana z wcześniejszego małżeństwa, znaczy zazbrana, no, ona ją, on ją zwiódł po prostu i ona zostawiła swojego męża po kilku latach małżeństwa i się z nim związała, więc... Paweł, mówiąc o grzechu, mówiąc o sprawiedliwości, mówiąc o wstrzemięźliwości, no konfrontował tamtego człowieka z jego grzechem i mówił o nadchodzącym sądzie. Więc to też jest część Ewangelii. Kiedy mówimy o Chrystusie i kiedy Paweł mówi, że zwiastuje Chrystusa, no to zwiastuje go w całym tym kontekście ludzkiego grzechu, niesprawiedliwości, zguby, piekła. Więc to, to wszystkie są to elementy mówienia o Chrystusie. Mówimy o Chrystusie, który jest zbawicielem od grzechu, zbawicielem od potępienia i o tych rzeczach to świadectwo powinno nasze być. Musimy modlić się, żeby Duch Święty nas uzdaniał do tego, żebyśmy te rzeczy zawierali. Najlepiej, żeby było takie świadectwo, słuchaj, to wtedy że musieli myśleć o tym, żeby ono Wiesz, musiało jakoś, to po prostu będzie, nie? To, znaczy to, to było najlepsze. To świadectwo, myślę, jest w nas, kiedy my w tym Słowie jesteśmy zanurzeni. No tak. Kiedy właśnie znamy Pana Jezusa, wiemy. Znamy. Rozmyślamy o tym zbawieniu, wielbimy Go za to zbawienie i ono w nas jest żywe. No to wtedy w tym też, co mówimy, to będzie się przejawiać. Natomiast czasami ludzie, jakby mam wrażenie, że jakby świadectwo, kiedy słyszą słowo świadectwo, to myślą o tym, żeby opowiedzieć o sobie, o tym, co im się przydarzyło i tam gdzieś Pan Jezus się pojawia na końcu. Ale niestety czasami na końcu, a czasami bardzo szczątkowo, a czasami niestety nawet w ogóle się nie pojawia. Tylko pojawiają się jacyś ludzie, pojawia się Kościół, pojawiają się jakieś problemy życiowe, które udało się rozwiązać. No, różne są świadectwa. Tak, o czym często myślimy, że jak pada takie świadectwo, gdzie jest mało Chrystusa, albo gdzieś jest na końcu, to to też jest świadectwo. No bo okay, to o tak jest człowieka. świadectwo, dokładnie, nie? to jest świadectwo tego człowieka i on też składa w ten sposób jakoś swoje świadectwo. Można mu wtedy pomóc. Więc można mu pomóc, albo wręcz nie ma co pomagać, tylko takie ma świadectwo, nie? No bo to, tak też to jest też taka możliwość. Tak. Bo można później go nauczyć. Tak, jak mówić świadectwo. Czyli pamiętaj, powiedz o Jezusie, nie? O tym, o tym, o tamtym. I jednak lepiej, żeby ono było. Żeby... No nie wiem, czy o czym ten samym pa Paweł mówi. Nie Paweł, ja, Paweł mówi trawie, Paweł, nie, Paweł mówi jak... o trochę o czymś nie ma. O świadectwie nawrócenia mówią o słowo świadectwo. Tak. I tutaj to, ten moment spotkania z Chrystusem e, musi być tak ewidentny i. No, musi bry, albo to, nie to, musi. Ja kiedyś chwili... mówiłem świadectwo nawrócenia swoje, mhm. już to Paweł mnie poprosił e, i tam nie padło nic o Chrystusie, no to było to świadectwo nawrócenia. No, cię... Które się okazało? Nie no, było świadectwem braku nawrócenia. Mhm. A, no, no tak, tak, tak no. wiem, ale wiem o to chodzi. No, no. Więc na pewno nie chodzi o to, żeby teraz. Ten, który nie ma świadectwa nawrócenia, nauczył się mówić świadectwo no, o nawróceniu. To, to dodać. Więc Uf. to wtedy jest bieda, nie? jeżeli wiecie, w ten sposób będziemy podchodzić do sprawy, żeby on dobrze powiedział, ale jak tego nie ma w swoim życiu, no tutaj jak Łukasz mówi, mhm. lepiej, żeby powiedział świadectwo, w którym widzimy, że on tego nie ma, tak. bo wtedy można mu pomóc. Przyjść do Chrystusa, nie nauczyć się mówić świadectwa tylko poznać Chrystusa. Natomiast nawet poznawszy prawdziwie Chrystusa, możemy mówić w sposób, który go nie wywyższa, który go nie eksponuje. I wtedy mówię, to, to, to widzimy w tych świadectwach apostolskich, że oni głosili Chrystusa prawdziwie. W każdym z tych świadectw widzimy dzieło Chrystusa, widzimy potrzebę wiary w Chrystusa, opamiętania, odwrócenia się od bezbożności, nawrócenia się do Chrystusa. Więc to są te, te rzeczy, które wynikają z tego właściwego poznania Go i też zanurzenia w Jego Słowie, bo oni cały czas odwołują się do Słowa też w tych świadectwach. Więc to też są rzeczy dla nas, które powinny być dla nas wskazówką, żebyśmy dzieląc się skupiali się na tym, co trzeba. Dla przykładu, jak ja się nawróciłem, i myślę, że wielu z Was podobnie, przynajmniej wielu z ludzi takie coś słyszałem, jak się nawróciłem i zaczynałem się dzielić świadectwem na początku, to głównie mówiłem o tym, w co już nie wierzę. Że już nie wierzę w Marię, że już nie wierzę w papieża, że już nie wierzę w to i tamto i to, i to, i to. czyli. Jakby od czego zostałem. Uwolniony. No i oczywiście o tym, z czego zostałem uwolniony, o grzechach swoich starych opowiadałem, których już nie, czy, nie czynię, tak? Bo Bóg mnie wyrwał. I to było moje świadectwo. I to było prawdziwe świadectwo, tak? Przestałem się modlić do Marii, przestałem chodzić do Kościoła Rzymskiego, nie, przestałem się spowiadać i tak dalej, i tak dalej. Ale no, no to było świadectwo, które nie wskazywało na Chrystusa na Jego dzieło w moim życiu. I o tym mówię. To było prawdziwe świadectwo. Ono oczywiście było związane z, z Jezusem, z poznaniem Jezusa. Ale skupiało się na tych rzeczach. Tak? Bo, bo, bo jakby one wtedy były dla mnie takie no, znamienne. I uważałem, że teraz każdemu trzeba pomóc, żeby On też się tego wyzbył, nie? Czyli jakby moje myślenie bo jak porzucisz kult Maryny i i, i przestaniesz chodzić do kościoła i spowiadać się i wierzyć papieża i tak dalej, no to wejdziesz na dobrą drogę, nie? Ale o tej dobrej drodze jeszcze sam za wiele nie wiedziałem w praktyce, w doświadczeniu. Tylko wiedziałem o tym, z czego on mnie wyrwał, tak? Więc to było moje świadectwo. Natomiast z czasem widziałem, że to nie ta droga, że to moje świadectwo często było tylko powodem do kontrowersji, sporów, jakichś tam dyskusji właśnie na temat tego, czy to jest dobry Kościół, czy to jest zły Kościół. Ale nie było to pomocą do ludzi, żeby zwrócili się do Chrystusa, żeby sami zaczęli szukać Chrystusa. Hmm. Więc o tym tak, mówimy. Chociaż, no, najlepszym sposobem jest po prostu przeżyć to, co przeżył Paweł, czyli spotkać żywego Chrystusa i no wtedy wierzę, że będzie świadectwo i tak jak mówisz o tym zanurzeniu się w słowo, no to jasne, chociaż on tutaj mówi, jak go pytają, nie, mówi, no nie mogłem być nieposłuszny i Bóg z jego pomocą czyniliśmy to i tamto, czyli on doświadczał Boga po prostu w życiu w sposób praktyczny, mhm. żył z Bogiem tak. i potem o tym mówił, nie, tak. że to, to, to zagłębianie się ze słowa, to też można różnie zrozumieć, ale to życie z Bogiem, nie? Wtedy jest Wtedy to Tylko jest świadectwo. Tylko tak sobie elektryczne... myślę, że mm, jesteśmy ludźmi, którzy popełniają większe lub mniejsze błędy. I, Wy? i Co Wy. Wy no czyli bo ja, mnie. ja, ja, my. Jesteśmy ludźmi, którzy popełniamy błędy i możemy zrobić błąd. Hmm? Nie, a przerzucając akcent na, zwo, w, na złe miejsce, w złą stronę kierując i po to, to Paweł mówi, żeby uczulić wszystkich nas i tych, którym będziemy o tym mówić, żeby w świadectwie nie było za dużo nas, a było więcej. A my się zgadzamy, tym, tylko no. uzupełniamy. Znaczy ja się tak, zgadzam, tylko ja bo, bo że, Można wiesz. mieć świadectwo poznania Pana Jezusa, przeżycie nie wiadomo jakie, cudowne, jakieś takie nawet wyjątkowe, cudowne, a nie umieć tego dobrze powiedzieć, bo, bo no, możemy robić jakiś właśnie no, nie, nie każdy jest też rudy, to nie? Ja tam się jąkam, mam coś powiedzieć, Ewangelię komuś, to no. ale tak, no. Myślę, że tutaj Francuzowi bardziej chodziło o to, że to jest jak uzupełnienie, absolutnie tak, nie, absolutnie nie masz polemiki. Że, że też jest taka praktyka wśród generalnie ludzi, że my się czegoś możemy nauczyć, nie mając tego, ja mogę nauczyć się języka biblijnego i religijnego i umiem sklecić wtedy świadectwo, tak naprawdę nie mając takiego przeżycia w ogóle, nie? No. Albo bardzo mizerne gdzieś No. Wiesz, no ja pamiętam, że też, się też wracając z pamięcią do momentu nawrócenia, to widziałem wśród moich znajomych, bo myśmy się nawracali w tam większym gronie, że była taka tendencja do tego, żeby mówić o wielkich przeżyciach z Bogiem, nie? I ja się później gdzieś tam łapałem na tym, że ja takich wielkich przeżyć to nie miałem, ale opowiadałem o wielkich. No, bo gdzieś się na, na, nauczyłem, nasłuchałem, zobaczyłem jak inni głoszą, m mówił o wielkich przeżyciach z Panem Bogiem. Więc też tak mówiłem. No, yy, A potem ja taki wstyd, nie? w swoim świadectwie na początku, to to, co było dla mnie bardzo żywe, to to, że moje życie zostało przemienione i dzieło przemiany mojego życia było dla mnie i dla ludzi wielkim świadectwem. I o tym mówiłem i myślę, że gdybym wtedy był pouczony tymi słowami, żeby w tym wszystkim pamiętać, żeby wskazywać na Pana, na tego, który to uczynił, no to myślę, że byłoby to to dobremu. No. Zobaczmy, że tutaj Paweł też mówi nam w XX wierszu, co zaczął głosić po tym swoim nawróceniu, po tym widzeniu z nieba, które otrzymał. Głosił najpierw tym, którzy są w Damaszku, dokąd szedł, żeby chrześcijan sprowadzić do Jerozolimy w więzach. Potem poszedł do Jerozolimy i po całej ludzkiej krainie i również poganą później głosił co? Trzy rzeczy. Aby się opamiętali. Pierwsza rzecz. Czy pokutowali w niektórych przekładach. Czyli tutaj chodzi o to, żeby zmienili kierunek myślenia i życia. Po drugie, nawrócili się do Boga. Czyli to opamiętanie mówi, w jakim kierunku ma być. tak Od czego mają się odwrócić? Ku czemu mają się zwrócić? Mają się odwrócić od, od zła. Mają nawrócić się do Boga. I trzecia rzecz. I spełniali uczynki godne opamiętania. Czyli mamy te trzy elementy. Opamiętanie, nawrócenie do Boga i spełnianie uczynków. W tej kolejności, to jest bardzo ważne, nie spełnianie uczynków, żeby doświadczyć opamiętania, czy doświadczyć łaski, czy w jakiś sposób zaskarbić sobie Bożą przychylność, tylko opamiętać się. Pod tym się To jest, to jest wielkie pojęcie, tutaj bardzo skrótowo Łukasz nam relacjonuje to, ale no wiemy, że to słowo opamiętanie jest, jest, jest słowem, które obejmuje całkowitą, całkowite odwrócenie się od czegoś, i zwrócenie się do czegoś zupełnie innego, tak, powiązane też ze zmianą w ogóle myślenia. Więc teraz jest to jeden znowu z takich fragmentów, który możemy wyrwać z kontekstu i powiedzieć, no proszę, Paweł tutaj nakazywał ludziom, żeby oni się opamiętali, żeby oni co... Druga rzecz. Nawracali się do Boga. Nawrócili się do Boga jest i spełniali. Tak. Czyli, jakby tutaj, w tym, w tym wierszu, cały akcent jest położony na to, co ludzie muszą zrobić, co ludzie mają zrobić. Czyli muszą się opamiętać, muszą się nawrócić i muszą spełniać dobre uczynki. Czyli, ostatnio żeśmy patrzyli na inne fragmenty, gdzie akcent bardzo mocno był położony na to, co Bóg robi w życiu człowieka. Tutaj natomiast widzimy akcent położony jakby na to, co jest odpowiedzialnością człowieka. Tak? I w tej całej właśnie naszej wielkiej dyskusji na temat Bożego działania i ludzkiej odpowiedzialności widzimy różne fragmenty. Jedne podkreślają dzieło Boga, to co Bóg czyni i co cudownie Bóg czyni w swej łasce, w swej mocy, w swej dobroci. Inne natomiast fragmenty, tak jak tutaj, Paweł mówi, co głosił ludziom, co nie oznacza, że kiedy on głosił to ludziom, to jakby zakładał, że to wszystko na ich działaniu jest oparte. Natomiast ten wiersz podkreśla, co Paweł zgłosił ludziom, do czego wzywał ludzi, że muszą to uczynić. Bóg tego nie robi, to jest wezwanie do człowieka. Tak. Chociaż z tą kolejnością, nie? z tym... Ten ten żołnierz, co był też w dziejach, jak on się nazywał? Korneliusz? Mhm. Korneliusz. Nie? Tam ta kolejność była trochę jakby zachwiana, nie? Że też różnie, że Bóg patrzy jednak w serce. Tak. Bo on najpierw tam dawał, nie? Czyli najpierw czynił te uczynki, mhm. a potem się dowiedział prawdy. No, ale to była bardzo wyjątkowa sytuacja, nie? Ale nie, czy nie chodzi to o to, że... Uczynki uczy... wiary. Jeśli to były, były uczynki wiary, no to mieliśmy najpierw człowieka wierzącego, później te uczynki. No tak, ale jeszcze może się nie upamiętał. No jeszcze nie... No nie, chodzi o to, że... Nie ma, wiesz, kolejności pewnej, nie? No tam mamy człowieka, człowieka religijnego, który stara się podobać Bogu i to jest Bogu miłe. Tak, podobał, tak, tak, bo to było z serca. To wyraźnie jest potrzebne. natomiast to nie jest wystarczające, tak. żeby doświadczyć nowego narodzenia i życia. Dopiero kiedy Paweł, czy tam Piotr wtedy głosił dobrą nowinę, to dopiero w wyniku tej dobrej nowiny o Chrystusie ich serca zostały oczyszczone przez wiarę i czytamy, zostali napełnieni Duchem Świętym. Tak. Nie? Czyli tutaj w wyniku słuchania z wiary, nie w wyniku tych zasług, które Dokładnie. Korneliusz wcześniej miał. One jakby były znaczące w tym, że to był człowiek szukający Boga, pragnący Boga i Bóg posłał anioła, widząc szukanie tego człowieka, a później Piotra do niego. Nie? Ale Ostatecznie zbawienie znowu dokonało się przez łaskę Bożą. I to, że właśnie Piotr przyszedł i zwiastował im Chrystusa. Nie? Czyli to też nam pokazuje. To jest przykład właśnie człowieka, który w swej gorliwości religijności starał się podobać Bogu, ale potrzebował Ewangelii. Paweł też był człowiekiem gorliwym, ale tak. nie rozumiał wielu rzeczy i ta jego gorliwość wręcz doprowadzała do grzechu. Do prześladowania Chrystusa, Syna Bożego. Czyli tutaj to też są takie jakby świadectwa tego, jak ludzie w swych poszukiwaniach Boga potrafią totalnie minąć się z Bogiem i stać się ludźmi, którzy są wrodzy Bogu, chociaż myślą, że służą Bogu. I jest dobra nowina? Bóg takich nie wyklucza, tylko tak. przyszedł do Pawła i go powołał, pomimo, tak. nie, że zbawienie jest dla grzesznika. Dokładnie. To jest dobra nowina. I to Paweł ciągle później podkreśla W każdym swoim liście, kiedy mówił o sobie, to mówił o sobie jako grzeszniku, na którym Chrystus okazał ogrom swej łaski. Ja. Ja. Czyli nigdy nie przypisywał sobie tego nawrócenia tym właśnie zasługom. Wręcz przeciwnie. Mówi, gdy poznałem Chrystusa, to wszystko uznałem za gnój. Wszystko uznałem wręcz to, co wcześniej sobie poczytywałem za za wartość, to wszystko, w czym się chlubiłem, to wszystko, co mi się wydawało być tak cenne w obliczu poznania Chrystusa okazało się być szkodą, tak. okazało się być czymś okropnym. Czyli to też nam pokazuje, jak się zmienia perspektywa tak. postrzegania naszych zasług, naszej, naszej wartości, naszej pozycji, kiedy Poznajemy Chrystusa i w świetle Jego łaski widzimy naszą mędzę. I też się tego nie nauczysz, nie? Tylko nie to jest nie, coś, nie, co musisz nie. doświadczyć w, z Chrystusem. Ale powiedzieć tak. możesz. Nie. Czemu? Że zmieniłeś się. Powiedzieć możesz? Nie, ale że nie nauczysz się tak, tak, tego. Tak, tak, że Ci jest. wszystko staje się, wiesz... Warnocznie. Możesz to powiedzieć, ale to... Blednie, blednie. To, Chociaż czytając te słowa później właśnie świadectwa apostolskiego, myślę, że Dzięki nim też lepiej rozumiemy siebie, to co się nam przydarzyło, prawda? Czytając świadectwo Pawła, czytając listy Pawła. Tak, czytając, identyfikujemy się z tym. I identyfikujemy się i lepiej to rozumiemy. Umiemy to właśnie nazwać tak. w taki sposób, w jaki oni to nazywali. I mówimy: Tak, ich świadectwo jest moim świadectwem. Że, że tak jak Paweł mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie? To jest niesamowite świadectwo. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. I teraz ja muszę się z tym skonfrontować. Czy to jest też moje świadectwo? Czy ja też mogę to powiedzieć? Czy, czy mogę się tego nauczyć, tego wywersetu i powiedzieć to w ogóle nie mając takiego świadectwa, nie mając takiego doświadczenia? Mogę się tego nauczyć, nie mogę takie rzeczy piękne mówić, ale jakże ważne jest, żebyśmy właśnie czytając konfrontowali się i upewniali się, że to też jest moje świadectwo, moje życie i że ja mogę to samo świadectwo złożyć, co oni. A jeśli nie, to pytanie, czy mi czegoś nie brakuje. Czy może to moje nawrócenie jeszcze nie jest takie, jakie powinno być. Tak? No bo to też po to patrzymy na ich świadectwa. Nie tylko po to, żeby teraz to powiedzieć, o to, to Paweł takie coś miał, no, ja nie muszę mieć takiego świadectwa jak Paweł. No w pewnych szczegółach nie, bo nie byłem faryzeuszem, bo nie prześladowałem Kościoła, więc w takim sensie nie. Ale w tym poznaniu Chrystusa o pamiętaniu, w zmianie życia, w czynieniu dobrze, to musi być nasze świadectwo, bo to Paweł widzimy, głosił potem wszystkim ludziom, którym głosił, wzywał ich do tego, tak? Czyli my również, my dzisiaj, no, też musimy się skonfrontować z tym, czy, czy my taką Ewangelię przyjęliśmy i czy ona wywołała w nas taki rezultat. To też ważne, czy w taki wzrastamy, nie? Bo no na tak, początku... Nie masz od razu wiesz, mechanizmu, czy coś z moim nawróceniem jest nie tak, mhm. bo możesz już być człowiekiem nawróconym, ale czy yy, słow, widzisz w słowie, czy, czy naprawdę całe twoje życie jest poddawane Bogu, nie? I mhm. okazuje się, że tu jeszcze no, w tej sprawie mam swoje rzeczy, w tej. Nie, nie, nie, nie, nie, nie poddałeś życie jeszcze Bogu mhm. całkowicie. Tak? Nie i tu jest jednak ten progres, nie musi być. I to słowo do tego myślę, że zachęca, nie? I no i daj Boże, żeby poddawać wtedy, tak. Żeby się z tym właśnie identyfikować w pełni, nie? Mm -hmm. Bo już mają takie świadectwo, no, składają no, z Chrystusem i z tym <śmiech> <możliwale>. No to... <śmiech> wow. Już każdy sam musi. Ja <śmiech> jak się nawróciłem, zobaczyć. to znowu moje pierwsze wyobrażenie było takie, taka szczęśliwość poznania Jezusa, taka, wiecie, radość z tego oczyszczenia z grzechów, ten, ten, ten, ten pokój niesamowity, ta, ta wspaniałość. Euforia, euforia tak. dosłownie. Euforia tak. bliskości z Bogiem, że ja byłem przekonany, że ja już nigdy nie zgrzeszę. Tak. No czemu tak. miałbym grzeszyć? Przecież grzech to plugactwo, to zło. To, to, to, ja nie chcę grzeszyć nie będę grzeszyć. I pamiętam jeszcze po swoim nawróceniu poszedłem do spowiedzi. Myślę, że pójdę po ostatni raz, a co, nie? że tak byłem, wiecie, jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze jeszcze, tam mentalnie ukształtowany, że no, no, skoro się nawróciłem, no to ostatni raz pójdę, się wyspowiadam i już nie będę potrzebował więcej spowiedzi, bo już nie będę grzeszył. I pamiętam, ten księdzu powiedziałem, że proszę księdza, jestem tu ostatni raz bo już się nawróciłem do Chrystusa i już nie będę grzeszył. Zapukał? Dał mi rozgrzeszenie, ale powiedział mi: No, zobaczymy, mój. Zobaczymy, czy, jest, czy to już ostatni raz, nie? Wielu rzeczy Także, no niestety, o, później się. Jeszcze raz myślałem, i potem zgrzeszyłem, niestety w jakiś tam nawet drobny sposób, ale uznałem, że w takim razie muszę jeszcze raz być do przodu, bo to wiecie, takie były wtedy czasy, że się wychodziło do przodu, żeby się nawrócić z Boże. Więc jak było kolejne wezwanie, no to ja znowu do przodu, żeby już teraz tak się nawrócić, żeby już nie grzeszyć, nie? No i kilka razy wychodziłem właśnie, tak się nawracając, yy, myśląc, że to tak będzie działało, że jak się już porządnie nawrócę, no to już nie będę grzeszył, nie? Więc jakby to są właśnie te koncepcje, które jeszcze mamy, jeszcze te, te różne nasze wyobrażenia, co to znaczy, czym to będzie skutkowało. Nie? I Tak jak mówisz, potrzebujemy nauki Bożej, potrzebujemy doświadczeń, potrzebujemy no, zobaczyć, jak to naprawdę jest, a nie jak my sobie to wyobrażamy, jak ktoś nam powiedział może, że będzie, nie? tylko jak to rzeczywiście Słowo Boże naucza. I, i, i też na różnych etapach naszego życia no, ja też miałem kilka takich etapów takich dramatycznych załamań można powiedzieć mojej wiary które wynikały z błędnej nauki którą przyjąłem po prostu pewne rzeczy zostały mi źle przekazane, ja je przyjąłem niestety jeszcze w swojej niewiedzy naiwności, że wszystko co wiecie, chrześcijańskie to jest dobre i potem przychodziły momenty kryzysu, załamania, widząc, że to po prostu jest niebiblijne, że ja przyjąłem jakąś niebiblijną naukę i, i, i właśnie zmagania przez jakiś czas z tymi, z tymi kwestiami. Więc to też jest, myślę, właśnie ten proces lepszego poznawania Boga, lepszego poznawania Jego Słowa. Zawsze niedoskonałego, ale lepszego coraz pełniejszego. I w świetle tego też, myślę, no, cała reszta się zmienia. Nasze życie się zmienia, nasze świadectwo się zmienia, nasze zwiastowanie się zmienia. Więc tutaj jak najbardziej jest ten cały proces naszego życia, w którym coraz lepiej winniśmy poznawać Boga. Coś umiera, a coś się rodzi. Nie? Tak. To, co się rodzi, wymaga śmierci tego starego. No dobra, też wymaga czasu, żeby się tak, proces. No, tak. To trudno powiedzieć o sobie, gdyby mi ktoś powiedział, że byłam w euforii, żebym powiedział, gdybym mówił mu, że nie będę już grzeszał, bym był, by mi przyszedł i powiedział, no dobra, dobra, poczekałem, poczekałem. No żeby, bo ja chyba mógłbym go rozliść czasami, nie? Wiecie, dobra, to też wymaga dojrzałości. To osobie, która jest świeżo nawrócona w euforii, chodząca parę metrów na dzień, mówi, dobra, dobra. Poczekam, poczekamy jeszcze chwilę, to, to jest tragedia, nie? Takie coś usłyszę. No, wraz z Ewangelią nie przekazujemy całego katechizmu. Nie? Żeby pierwszego dnia wszystko nałożyć, człowiekowi do głowy, jak to będzie wyglądało. To różnica jest między ludźmi, którzy są religijni, i chodzą do kościoła na przykład katolickiego i się nawracają. Są gdzie z różnicami między tymi, którzy byli diagnostykami, jest mm -hmm. Taka różnica. Tak. A wydaje mi się, że z ludzie się ludziom, którzy uważają, że żyli dobrze, jeszcze byli prześladowani, mębieni i potrafią nie, nie, nie potrafią wybaczyć swoim prześladowców. Mm. Widziałem na swoje oczy. To jest najtrudniejsza sytuacja, jaką tylko chciałem. Mm. Kobieta, która miała ciężkie życie, nie może wybaczyć. Mm. I szatan ma. I tego prze... Który ją prześladował, swojej garści i ją. Mhm. Nie się nie nawrócić. Mhm. Przynajmniej mylimy się na... o. No, nie. To jest Tak jest prawda. Myślę, że wszyscy gdzieś jesteśmy w takiej niewoli grzechu, różnych grzechów. Tutaj wymianiasz jakiś konkretny grzech, taki, który jest szczególny, bo Pan Jezus mówi, że jeśli nie odpuścicie, to i Ojciec Wam niebieski ja nie odpuści. Tak. Natomiast jest to grzech jak każdy inny grzech, z którego Chrystus może wyzwolić, kiedy nam się właśnie objawi, kiedy Jego poznamy i kiedy człowiek prawdziwie dozna tego ogromu przebaczenia naszych grzechów. Bo tak długo jak właśnie myślę, nie rozumiemy co nam Chrystus wybaczył, to też wtedy mamy trudność, żeby innym wybaczyć. Jak widzimy tą yy... Pan Jezus bierze przykład. Komu wielu przebaczono. Tak, ten bardzo miłuje. No, ten... Więc tutaj też to, to, to, to, to prawdziwe uświadomienie sobie przez każdego z nas, jak wiele Bóg mi wybaczył. Jeśli to pojmiemy, jeśli to prawdziwie Bóg nam tworzy oczy na poznanie ogromu naszego własnego grzechu, wtedy myślę, że jesteśmy uzdolnieni do tego, żeby wybaczyć. Nie? natomiast tu jest, tu jest potrzeba, bo to też tak nie działa, że jak, on, jak ona jemu wybaczy, to wtedy ona doświadczy wiesz, przebaczenia. Myślę, że to kolejność jednak jest odwrotna. Najpierw doświadczamy Bożego przebaczenia. Najpierw Poznajemy Chrystusa, który nam przebacza i uzdania nas do przebaczenia. Tak jak Chrystus Wam odpuścił, tak Wy odpuszczajcie sobie wzajemnie, jeśli macie cokolwiek przeciwko komuś. Nie? Tak, także największy problem jest w tym, że taka osoba myśli, że ona nie ma już że... No właśnie, ona była tak męczona, mm -hmm. żyła tak jak my mówimy w świętym życiu. Tak, no właśnie. I ona ma tą trudność się nawrócić. Tak, tak. No, więc tu jest potrzeba oświecenia, i zobaczenia, że jesteśmy na drodze zagłady, chociaż myślimy, że jesteśmy w porządku i że jesteśmy na drodze życia. Tak. No. To jest ten cud otwarcia oczu. Najgorsze, że ta osoba wszystko wie, bo tam w Krzyściele katolickim i tak dalej. Mm. No to mało papierie. wie. Ale ma męża krótko bo co będzie dużo. A, no, tak można zobaczyć. Przybór oh. poświecić. Mm. To. to jest to własna sprawiedliwość widzimy tak. ją, ewidentnie własne sprawiedliwości, tak? według własnej sprawiedliwości ona jest czysta, ona jest w on on nim Mamy ten przykład tego człowieka w tej przypowieści Pana Jezusa, i nie jednak ta przypowieść, Pan Jezus zawsze powołuje się na prawdziwe wydarzenia Pan Jezus mówi o człowieku, któremu odpuszczono przeogromny majątek, tak? Tam dług. dług, tak, dług no, ale dług, który był przeogromny tam 100 talentów, czy ile tam było? Ta, a spotyka drugiego człowieka, który mu jest winien yy, jakieś tam niewielkie pieniądze i go dusi i go wrzuca do więzienia. Po tym, co jemu się... Więc to też jest taki przypadek, nie? Kogoś, kto tak wiele, wiecie otrzymał, a jednak wcale to nie zmieniło go na tyle, żeby to samo nie? Więc tu jest to, to też jest taki ostrzegający nasz przykład, ja że nawet, nawet, nawet doświadczenie tak wielkiej łaski nie zawsze wzbudza łaskę w sercu człowieka. Nie? Można być odbiorcą łaski, a jednocześnie nie, I, mi, nie nie się I ona nie uzna, że ona jest grzeszna, no to niestety nic się nie zmieni. to no tak mówimy o tej własnej sprawiedliwości, a to, co hmm. mówisz, to jest takie naturalne. to Jeżeli hmm. coś to długo trwa, że coś mi odpuszczono, że mi coś darowano w hmm. takim przypadku, to znaczy się, że ja po pewnym czasie już myślę, że przecież tak mi się należało ostatecznie komu jak komu, ale mi się to należało, że mi darowano, ja już nie muszę darować innym, nie? Jest takie typowo ludzkie myślenie, jest takie zagrożenie, ono może wystąpić, nie? Gdzieś tam w centrum jest taki nie wiem, chyba mini egocentryzm, nie? Mhm. To jest ta własna sprawiedliwość, nam no pojawia się, jak rozmawiamy o tym ciągle, to jest, właśnie, to jest jeden z gorszych elementów, to jest właśnie to. No Nie, no nie ma zbawienia w ogóle we własnej sprawiedliwości. Całe no, zbawienie jest tak, oparte tak, tak, na tak, sprawiedliwości tak, Chrystusa. No, Chrystus. Jasne, no, to jest objawienie Boże. Nie? To w ogóle bez dwóch zdań. Nawet jak tutaj, bardzo mi się podobają te dwa wersety 28 i 29, jak Paweł głosi Ewangelię i ten grypa mówi, już zaraz mnie przekonasz, bym został chrześcijaninem. <laughs> to jest w ogóle genialne. I on no, mówi, no, będę próbował Cię przekonać. nie? Nie, Paweł powiedział, życzyłbym sobie, by Bóg sprawił, czy już teraz, czy później, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakimi, jak ja jestem. Oprócz tych więzów, nie? I tu rozumiał też, nie? A propos tego głoszenia Słowa Bożego, bo mówiliśmy o świadectwie, ale mówimy też o tym, jak głosimy Ewangelię, nie? Że tu musi być wiara położona tylko w Bogu, który może sprawić to, że temu człowiekowi po prostu urośnie Wizja sprawiedliwości Chrystusa na krzyżu. I wtedy wierzę, że będzie zdolny do tego, żeby wiecie przebaczyć, choćby nie wiadomo co, nie? Bo takie świadectwo wy, wydają też apostołowie, nie? I w ogóle słowo Boże: o przebaczeniu, nie? I to piękny fragment. Nie wiem, hmm. czy was też porusza. <laughs> chrześcijaninem, król. No, porusza, tym bardziej, że, że Paweł też miał takie doświadczenie, że, że po prostu światłość go nagle, on tak. szef tam z Zaparto. rządzą mordu jakimś, nie? I nagle go Bóg po prostu na ziemię rzuca. My czasami tak mówimy, no bo prawdą jest, że Bóg no, Święty wraca w sposób taki często cichy, że ten głos w sercach słyszymy i że jest takim dżentelmenem, że nigdy nikogo nie rzuci na ziemię, nie? No, dżentelmenem w cudzysłowie, <głos> ale Pawłem rzucił. I to nie chodzi mi o rzucenie, tylko on zrozumiał, że, że Bóg go po prostu odnalazł i go no, oświecił, nie? Zbawił. A, a osobie to daje takie świadectwo, że rzeczywiście nawet ta jego sprawiedliwość oparta na zakonie beznagany, nie? Wszystko gnuje. Więc tam nie, nie zahaczył się o nic w swojej osobie, nie? w żadnych swoich dokonaniach. się ludzie religijni dążą, mają jakieś tam poznanie, dążą do tego, zdają sobie sprawę, że jak jest hmm. bo i ci ludzie pod zakonem i Mojżeszami, co dzisiaj żyją, nie dokładnie wiedzą, że oni żyją coś w dlechu. No tak, sumienie. Tylko, że początek drogi jest, wiesz, wywyższenie Syna Bożego, jak węża na pustyni, nie? I tutaj, w tej drodze, zobacz, nie wiem, czy ludzie religijni myślą o takiej drodze, żeby Syn Boże był wywyższony jak wąż na pustyniach. Mojżesz podnosił, nie? Wiesz, z Ewangeliana. I każdy, kto spojrzy, będzie uratowany. Nie? Ja tu... Oni chcą z grzechem walczyć, ale kompletnie nie rozumieją, jakby nie mają tego światła jakimi wiesz, narzędziami, nie? To ja... To, no, ale to drodę... mówi o tym właśnie, że, że są tak nauczeni i tak są uczeni, to jest no, jedyna rozumiem, droga. Walka no. z grzechem, tak, w ten Takę, sposób, ten Taką sposób. historię słyszałem kiedyś, kiedy jeszcze przebyłem chrześcijaninach. Powiedziałem, że pojechali do nie, Zolno i tam modlili się w rzadzie ścianie Jakiś tam, tam pastor jego znajomy, zresztą z Niemiec. I w pewnym momencie przyszedł jeden Żyd, taki zakład zakładzie, w tym same, I chciał go do dziesiątego, do medlitwy, bo oni tam dziesiątka się modlą. dziesięć dziesięciu cadyków, żeby... Mhm. No, i on mówi, ale ja nie jestem Żydem. On mówi, jakiego jesteś? Mówi, chrześcijanin. I on do niego mówi, co? Jest do niego to powiedz mi, kto ukrzyżował Pana Żydem? Kto, kto ukrzyżował Jezusa? On tak się wystraszył, bo zobaczył ich tam pełno jest. I mówi, jak powiem, że Żydzi to mi zabiją, tylko mnie. Ja jak powiem, że to mnie nie, to nieprawda, bo to rękami zaczął się modlić w duchu, i mówi, że. Jakiś święty pomysł nie wiem, co mam powiedzieć. I powiedział do niego, mój grzech. Wtedy ten Żyd stanął. że go bzyn, popłynął po policzkach i odszedł. I on mówi, że to jest świat że oni dobrze wiedzą, że oni walczą z tym grzechem, ale niestety to, ten zakon nie jest pełny, bo nie wypełniają hmm. ale tych Ale najgorsze jest tych ludzi właśnie takich, myślą, że wszystko okaję. Wiedzą, no, tak jak przyszedł, nie? Przyszli po Pana Jezusa do ogrodu, nie? I powiedział, ja jestem, nie? I oni padli na kolana przed tym, ja jestem, a przyszli nie, uzna, nie uznawali go, nie? Ale to są takie sprawy duchowe, nie? Że wow. Ja bardzo często rozmawiałem na przykład o bo Bogu, to wszystko jest okej. Okay. Ale jak się wymienia imię Jezusa Chrystusa... Ja, to się problem to jest, to jest taki mód w że zazwyczaj ludzie, jakieś tacy, którzy mają problemy duchowe, to aż wyją, kipią i to no, różnicę bardzo dużą. Mm. Bo w sobie to jest ten kamień, nie? Tym, Tym, Tym, razy, nie? I nie? Zgorszenia i tego podziału, nie? No to przecież Chrystus. A, to to, to, to, to, to, to to się zgadzało. To sens. Mhm. Paweł mówi tutaj, że głosząc Chrystusa, głosząc opamiętanie, nawrócenie i spełnianie uczynków godnych opamiętania, było powodem, dla którego Żydzi go usiłowali zabić. Mówi z tego powodu wiersz 21, Chwycili mnie, Żydzi w świątyni, i usiłowali zabić. Ponieważ jednak Boża opieka czuwała tak. nade mną, czyli nie ten setnik, chociaż Bóg się posłużył tym setnikiem, ale Paweł wie, że to nie setnik go wyratował, mm -hmm. tylko Bóg dostął no, no, setnikiem. Jakoś no, złe są. Czy nie? <śmiech> <śmiech> Więc zobaczcie, to też jest... No owszem, w innym świadectwie Paweł może wspomni tego Sednika. Mhm. Natomiast tutaj mamy wyraz jego spolegania na go, Już Wiadomo, lata, służby, głoszenia. Więc on mówi jak człowiek, który zna Boga i widzi Boga we wszystkim. Widzi Boga i Jego opiekę, Jego opatrzność rozumie, jak to działa. Tak, tak. I to, i to mówi, <grym> zobaczcie, tym pogańskim władcom. Znowu składa świadectwo. Jak Bóg do tej chwili mówi do dnia dzisiejszego. Boża opieka czuwała nade mną aż do dzisiejszego dnia. Ostałem się, składając świadectwo. Małym i wielkim. Nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że tak się stanie. Czyli Paweł tutaj, zobaczcie, składa świadectwo Bożej opieki nad nim, we wszystkim. I tego zamysłu Bożego, który Bóg mu na samym początku dał, opowiadał o tym wcześniej, że Bóg go posłał. Bóg, Bóg miał dla niego jakiś plan, do którego go przeznaczył. Więc to też jest jeden z takich elementów, no w niezwykłych, że Paweł dochodzi do takiego zrozumienia, do takiego pojmowania w swoim życiu, że wie, że, jak w innym miejscu też składa świadectwo, że Bóg wybrał go jeszcze zanim on się narodził. Też czytamy o tym u proroków. Niektórzy prorocy, Jeremiasz miał takie zrozumienie, takie świadectwo i nam to może być trudno rozumieć. To akurat nie na tej naszej grupie. Teraz jest taka powiedzmy rozmowa na temat tego, czy Bóg wie, jaki będzie dzień naszej śmierci, kiedy będzie nasza śmierć. A czemu czemu, czemu, czemu mówisz, że dochodził, Paweł? Na, że dochodził? No bo i to Jezus tu powiedział, on nie dochodził. Tak, tutaj tak. Chodzi mi o to, że jakby w tym momencie stoi tutaj przed tym i składa to świadectwo mhm. o tym, że. To wszystko jest... O to mi chodzi, że być może wiedział o tym, ale o tej opatrzności Bożej. O tym, o tym mówię, że mm -hmm. do tego doszedł. Że widział w tym wszystkim Bożą rękę nad sobą. okej okay. no. tak młody Dawid, który to... miał takie doświadczenia, gdzie tak. był go wyrywał z niebezpieczeństw. On to zachowywał w sercu. Dokładnie, no. że jakby na, tej, tak. na tym też budował. i też pewnie jest o tym wiedział, nie? No, że tak jest. Natomiast to, to są właśnie te rzeczy cudowne, można powiedzieć. Te rzeczy cudowne, że... Bóg y, wie o nas y, wszystko, prawda? Nie tylko wie o tym, co do tej pory zrobiliśmy i jutro się dowie, co jutro zrobimy, czy dowie się, jak umrzemy, jak to z naszą śmiercią było. Tylko to jest cudowne w Bogu, że Bóg wie o nas absolutnie wszystko. To, co było, to, co jest i co będzie. Bo jest poza czasem. Tego to w ogóle jakby, nigdzie Biblia nie mówi, że jest poza czasem. Po prostu Biblia mówi, że Bóg wie wszystko. Że jest wszechwiedzący. Że jest tym, który zna sprawy od początku do końca, zanim one się wydarzą. To jest jeden z atrybutów Boga, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, pojąć. Jeden z tych właśnie Jego wyjątkowych cech, które tylko On posiada. Że On wszystko wie zanim te rzeczy się wydarzą i tutaj Paweł też w tym pokłada ufność, zresztą kiedy tam Paweł był przetrzymywany w tym więzieniu na początku, czytamy że przyszedł do niego Pan Jezus w nocy i powiedział do niego, że tak jak składał o nim świadectwo wcześniej, tak musi złożyć o nim świadectwo w Rzymie więc Pan Jezus już mu zapowiedział że on pojedzie do Rzymu, że traf to trochę trwało zanim to się zrealizowało. Natomiast Pan Jezus wiedział, że Paweł ma udać się do Rzymu i przed samym cesarzem składać świadectwo i przed wieloma innymi przy okazji jego bycia więźniem. Więc to są znaczy, te, czy posłał go tam nie tyle, co wie no, co tak, go wziął i posyła wziął go. I ale jednocześnie I... powiedział, że staniesz. Czyli no, jak wiedział, tam też dotrze, mimo, że czekały go jeszcze... No, tak, jak go posłał, no to wiadomo, że <laughs> to, to, to, to, to, go, to go usposobił, wyposażył. Chronił tak, w tej porze tak, prawda? To jest, przed przed ja tymi powiem. wszystkimi zasadzkami tak. Żydów, przed tymi wszystkimi sztormami i rozbiciem statku. Tak. Dla nas to są właśnie te rzeczy, które nam się mogą wydawać, że mogą pokrzyżować Boże plany. Prawda jest taka, że nikt i nic nie może po krzyżowym ułożyć. Tak, ostatni werset tak, jest super w ogóle. A grypa zaś po od są. Można by zwolnić tego człowieka, gdyby nie odwołał się do cesarza. Właściwie no, sobie strzelił w kolano, nie? No, mógł tego nie robić i wszystko by było super, nie? I historia by się zakończyła. To nam tylko pokazuje, że ci wszyscy, którzy go przesłuchiwali, dochodzili do jednego wniosku. Ten człowiek nie jest winny. winny. No, no. Tak jak Piłat doszedł do wniosku, przesłuchując Jezusa, tak. że Jezus nie jest winny i że Żydzi z zawiści Go wydali. To jest bardzo ważne świadectwo, wiecie, bo w tamtych czasach ludzie rzucali różnego rodzaju oszczerstwa na Chrystusa, na chrześcijan, na Do dzisiaj, oczywiście. Ewangelie składają wierne świadectwa o nieskazitelności Jezusa, nieskazitelności Jego życia, Jego nauki i Jego śmierć nie w wyniku jakiegoś przestępstwa, którego się dopuścił, ale w wyniku tego, że On ofiarował swoje życie dobrowolnie za grzeszników. Więc to jest świadectwo Ewangelii. Tutaj mamy świadectwo dziejów apostolskich, tego co się działo w życiu apostołów, którzy napełnieni Duchem Chrystusa wchodzili w Jego ślady. I nie czynili nic złego, chociaż wiemy, że wkrótce całe imperium rzymskie przeciwko nim się odwróci. Po tym szaleństwie Nerona i, i oskarżeniu chrześcijan, podpalenie Rzymu i straszne prześladowania w latach 60., które się rozpoczęły. Natomiast tutaj Łukasz sporządza świadectwo nieskazitelności tych bożych słów i, i pokazuje świadectwo władców, którzy ich przesłuchiwali. I nie znajdywali nic, co by zasługiwało na karę czy na śmierć. Wręcz przeciwnie. Ci władcy, przesłuchawszy ich, uznawali, że powinni być zwolnieni. Natomiast tutaj rzeczywiście mamy tą sytuację, gdzie Paweł jednak odwołuje się do cesarza. To cesarza się udaje zgodnie z Bożym zamysłem. Tak. Nie jest też błąd Pawła, że on się odwołał do cesarza. Jakby się mogło wydawać z tego wiersza, moglibyśmy błędnie wnioskować. Po co on się odwoływał? Nie? Mógł się nie odwoływać. No ale to był Boży zamysł. Właśnie to jest to, że te Boże drogi, w których Bóg wykorzystuje, nawet takie rzeczy, jak nienawiść Żydów, związanie Pawła, więzienie go, trzymanie go tyle lat w więzieniu, ten, ten, ten niesprawiedliwy Yy, namiestnik, jeden, drugi. Yy, no, te, te wszystkie rzeczy, których tu czytamy. Moglibyśmy patrzeć na niego, Boże, no po co ten Paweł to wszystko przechodzić? Nie mógłby dalej chodzić, głosić Ewangelii, tak jak wcześniej słuchaj, ruchu. tą koncepcję obywatela rzymskiego prawdopodobnie w ogóle, znaczy to na pewno nieprawda, w ogóle Bóg wymyślił właśnie po to, yy. żeby Paweł się kiedyś odwołał, żeby go, wiesz, przed Cezara yy, temu. Nie, no tak sobie Nie, żartuję. Ale to jedna z takich rzeczy, no, tak. które... <grym> to z Józefem z, to prawo z ryska. Ryska. historią, nie? Też taka podobna była. Tak. Patrzymy na to i mówimy to bez sensu. Czemu to tak być, tak. nie być? A Józef złożył świadectwo. chyba świadectwo i staje się przed obrazem Ewangelii w ogóle. Coś pięknego tam się dzieje. Tak. Hmm. Więc... Mamy tutaj w tym myślę piękny obraz właśnie tej suwerenności Boga, planów Boga, opatrzności Boga, opieki Boga nad Pawłem. I jednocześnie, równocześnie Pawła. Działania, działania, działania, no, no, no. Tak, i Pawła i też ludzi, I ludzi wokół tak. Niego, nie? którzy jakby są tutaj wrogo nastawieni, czy też jak tutaj widzimy tych namiestników, oni tak naprawdę. To nie są ludzie miłosierni, to nie są ludzie szukający sprawiedliwości. Wielu z nich jest pogrążonych w strasznych grzechach i są to ludzie grzeszni, ale oni też są narzędziami Boga, bo również tymi grzesznymi ludźmi się posługuje, żeby realizować swój plan. Więc też my musimy mieć taką ufność Bogu, jaką widzimy tutaj w Pawle, że on ufał Bogu. Zresztą później też zobaczymy go na tym statku: jaka tam będzie burza, jaki tam strach, jakie tam niepokoje. On staje i ma ufność. No tak. Że Bóg zachował jego życie, zachował tych wszystkich, którzy są z nim, że Bóg tutaj swój plan zrealizuje. Bóg mu daje obietnicę, i on się tego w ufności, ufności A, trzyma. Jak koledzy Daniela, nie? Tak, tak. Że jak Bóg będzie chciał, to. Przeżyjemy. A jak nie będzie chciał, to też chwała Bogu. Ja tak, parafrazuję, ale tak. takie... To... Tylko z nieba dostać. Co za wiara. Natomiast, kiedy Paweł tutaj zobaczcie, przedstawia rzeczy, które my dzisiaj czytamy, słuchamy to co? No, nic takiego nie mówi dziwnego, prawda? My tutaj czytamy to no... Chrystus musi cierpieć, musi powstać z martwych, będzie zwiastował światłość, ludziom poganą. To wszystko, co Paweł mówi, było zapisane w, w pismach Mojżesza, proroków. Natomiast zobaczcie, jak Festus reaguje. Festus krzyczy donośnym głosem: mówi, oszalałeś, oszalałeś, szalejesz, Paweł. I, i, I zobaczcie, czemu przypisuje to jego szaleństwo. Wielkiej uczoności, to jakiś, jakiś, jakiś coś, Albo wielka uczoność, albo szaleństwo, nie? Ale mówi, wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. Co to jest? Czy powstanie zmartwych to może być, nie? W 23, <grym> tak. tak jak był na Aeropagu i też jak usłyszeli o zmartwychwstaniu, to już tak. nie dali rady, nie? Nie, już nie będziemy tego słuchać. No, tak. Natomiast jakby, jak, jak on to wiąże z jego wielką uczonością? Czy mówicie, to studia się doprowadziły tak. do, do szaleństwa? Za dużo. Za, za, dużo za dużo teologii. Z jednej strony, zobaczcie, oni patrzą na Pawła i rozpoznają w nim człowieka uczonego rozpoznają w nim człowieka światłego. Rozpoznają człowieka, który wie, o czym mówi. On, on, on nie wypowiada się jak jakiś obłąkany człowiek. Nie mówi od rzeczy. On mówi mądre rzeczy. Wcześniej, kiedy był przesłuchiwany przez tamtego jak pan się nazywał? Feliksa, to tamten czytamy, aż się trząsł jak Paweł tam z nim rozprawiał o, o sprawiedliwości, o, o, o wstrzemięźliwości i o sądzie Bożym, to czytamy, że aż tamten, aż, aż drżał. Więc Paweł mówił bardzo, co widzimy jego listy, jak on bardzo logicznie, jak on bardzo mądrze, jak on przechodzi od argumentu do argumentu. Jest człowiek rzeczywiście uczony i, i światły. Natomiast tutaj Felix chyba moim zdaniem po prostu rzuca te, te słowa szalejesz, bo, bo właśnie nie mieści mu się w głowie, że ktoś mógłby powstać z martwych. I, i jakby to wszystko, co Paweł tutaj opowiada, gdzieś go przerasta, gdzieś jakby nie mieści się w jego zrozumieniu bóstwa i w jego zrozumieniu działania. Ja Który w ogóle. Czyli tutaj on, on jakby przyznając Pawu jakąś uczoność pa Pawłowi tak, przyznając Pawłowi Pawełowi. uczoność jednocześnie oskarża go, czy sprowadza to całe jego przemówienie do jakiegoś szaleństwa więc tutaj myślę, że jest to przykład takiego właśnie takiej reakcji, którą myślę i my się spotykamy czasami u ludzi tego świata nie mają argumentów, żeby odeprzeć to co mówimy nie są w stanie zaprzeczyć temu, co mi, ale powiedzą, że, jesteśmy, że, że zwariowaliśmy, że nam odbiłoby, że do sekty się zapisaliśmy. Czyli jakby tutaj zobaczcie, nie ma dyskusji z Pawłem, że to, co on mówi, jest niedorzeczne. Nie ma przedstawienia mu żadnych kontrargumentów, nie ma zaprzeczenia temu, czym on świadczy, tylko powiedzenie, ty zwariowałeś. To ty po prostu... Za, Przeżarłeś się wiedzą i ci odbiło, nie? Tak, tak, tak. No takie, takie, takie po prostu zbycie go i, i w ogóle jakby nie, nie, odniesienie się do tego, co on mówi. I to często jest reakcja ludzi tego świata. Jeżeli to słowo ich nie, nie dotknie ich serc, czy też nawet jeśli dotyka ich serca, ale oni się temu sprzeciwiają z różnych powodów. Jeżeli nie przyjmują tego, no to bardzo często reagują właśnie uderzając w posłańca. Najlepiej stwierdzić, że posłaniec jest do niczego, że posłaniec jest głupi, że posłaniec jest szalony. I myślę, że my też się z tym zetknęliśmy. I to jest coś, czego musimy za wszelką cenę uniknąć w Kościele między sobą. Bo niestety nam też to grozi w Kościele. Wiecie, kiedy z bratem czy siostrą się nie zgadzamy w jakiejś kwestii, to najlepiej jego odżegnać od czci i wiary, Najlepiej zaatakować jego. Ja miałem takie sytuacje w kościele. Mówię z własnego doświadczenia. Kiedy mówiłem coś, z kim ktoś się nie zgadzał, to najłatwiej było rzucić we mnie i powiedzieć, ten to tam jest taki świątoszek, taki siaki, owaki, przylepić jakąś łatkę i po prostu zbyć. Jak prosiłem o rozmowę konkretną na temat, co do którego powstało takie, takie zarzuty, to te osoby się po prostu nad nim chciały podjąć rozmowy. Najlepiej było przykleić łatkę, nazwać jakoś tam, że to właśnie taki czy owaki i nie podjąć do <śmiech> rozmowy, na jakiej podstawie tak mówisz. Po, podaj mi, powiedz mi, dlaczego tak mówisz. Nie, nie po prostu jesteś taki, jesteś owaki. Nie? I, i, i, to, I jest takie niebezpieczeństwo dla nas, bracia i siostry, że jak spotykamy się z bratem czy siostrą, czy z kimś w kościele, kto mówię, ma odmienne zdanie w jakiejś kwestii, to zajmijmy się tą kwestią. Rozmawiajmy o tym, z czym się nie zgadzamy. A nie atakujmy tą osobę. Nie, wiecie, nie mieszajmy jej z błotem, bo to jest niegodziwe. To świat tak robi. To tu mam przykład bezbożnego człowieka, który tak apostoła Pawła potraktował. Nie traktujmy tak siebie na Nie rzucajmy bezpodstawnych oskarżeń na braci. Oczywiście są w kościele wilki. Są w Kościele fałszywi nauczyciele. Są fałszywi prorocy. I jeśli możemy wykazać im ich fałszywość, niezgodność z pismem, to powinniśmy to robić. I na tej podstawie nazwać ich wilkami, fałszywymi nauczycielami i tak dalej, złodzicielami. Natomiast nie czyńmy tego na zasadzie takiej, że my się z tym nie zgadzamy. Że nam się to nie podoba. Jeśli nie mamy biblijnych argumentów, żeby dowieść im tej nieprawości. Tak? Więc wiecie, łatwo kogoś nazwać heretykiem w każdej kwestii, w której my myślimy inaczej, czy, czy pojmujemy rzecz inaczej. Ale to nie znaczy, że on jest heretykiem. Może my jesteśmy w błędzie. Może on jest w błędzie. Ale to nie znaczy, że jest heretykiem, dlatego, że jest w błędzie. Może po prostu trzeba z nim pogadać i, i, i pomóc zobaczyć. A może ja się mylę I, i wiecie, bronię się w ten sposób, że nie chce się zmienić, nie chce zmienić moich poglądów. więc nazwę go heretykiem, nie będę go słuchał i nie będę w ogóle zajmował się tym, co on mówi. To nie jest właściwa praca. To nie jest właściwa postawa, żeby w ten sposób się zachowywać. My powinniśmy badać rzeczy. Czytamy. Wszystko badajcie. Wszystko sprawdzajcie. Dlatego mamy Słowo Boże, które jest do wykrywania błędów, do, do poprawy. Tak? Czyli tutaj mamy grunt, na którym badamy. Paweł tutaj mówi. To wszystko, co mówię opiera się na pismach Starego Testamentu. Mojżesza, proroków, więc nie, niczego nie mówię, czego Pisma nie nauczają. Natomiast oni już nie chcą wchodzić w tę polemikę. Nie chcą zajmować się tym, co mówią Pisma, nie chcą szukać. Czy faktycznie ten Chrystus zmartwychwstał, czy możesz to dowieść? Czy masz jakieś podstawy do tego? Nie, oni po prostu z gruntu nie wierzą w zmartwychwstanie. Nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie. To jest ich założenie. Nie ma zmartwychwstania, więc szalejesz. To jest wszystko. Mają swoje założenia. Niemożliwe jest, żeby ktokolwiek powstał z martwych. Więc czytamy dla, dla, dla Greków to było głupstwo. Po prostu głupota, że Chrystus zmartwychwstał, czy umarł na krzyżu i przez to zbawił ludzi. <głupota> to jakaś głupota. To, to w ogóle się nie trzyma sensu. Nie? Ale nie, nie, nie, gdyby to zacząć badać. Kiedy my to badamy, to widzimy, że to ma wielki sens. Widzimy, że to jest logiczne że tu jest wielka logika w tym. Nie widzimy w tym wiecie jakiegoś czegoś, co jest totalnie nielogiczne, totalnie bez sensu, ale musimy w to wierzyć, bo tak Bóg mówi. To nie na tej zasadzie. Bóg nam wyjaśnia. Wyjaśnia nam w swoim Słowie powody, dla których Chrystus musiał cierpieć, musiał umrzeć i musiał zmartwychwstać i zmartwychwstać. I my w to wierzymy mamy mamy temu powody, mamy logiczne Mocne argumenty, historyczne dowody. dlatego wtedy Jezus tam otworzył pismo, tak. bo człowieka logiką nigdy nie przekona. Tak, no to nie? widzimy, Paweł tutaj super logicznie tak. przemawia, a ci mówią, że wariuje. Tak. Bo to logikę Przez... dopiero mają. Mała... Można być w kościele i nie wierzyć w stanie. Ja mam tak. takim dowodem tego, I zanim, zanim moja droga zeszła w ogóle na teizm, czy później na agnostyka. A ja w kościele nie wiem, w stanie. Mm. W Kiedy, kościele rzymskim bardziej. Tak, jak, jak jeszcze byłem. Tam, mm -hmm. jak, jak pamiętam, y, była taka so, sondaż jakiś, portystańska telewizja robiła taka, nie pamiętam kto tam był kościół. I wychodzili tam z kościoła i się pytali, to było właśnie w kościele. Czy oni wierzą? Co druga osoba powiedziała, że nie. Co druga, ja bym w to nie uwierzył, że to jest prawda, ale ja sam nie wierzyłem. Mm -hmm. Religijność, tylko z pokolenia, pokolenia. Wybieramy sobie coś, co, <śmiech> co nie posują. to tak dzisiaj pewnie też jest, wielu nie wierzy w piekło na przykład, nie? Że gdzie tam, Bóg by kogoś do piekła miał posłać? Absolutnie. Bóg jest miłością, my no ja miałby kogokolwiek. To już jest taka, taki po prostu schemat myślenia. I teraz jak zaczynasz mówić o piekle, no nie, no to co on wygaduje? Czy tam chce straszyć tu ludzi, nie? Nie strasz ludzi człowieka. Bo jest założenie, 80, 80. masz założenie, tak? I koniec. Ten tutaj pieklu, pasuje to... nie pasuje ja, do całości, do nie? od razu kontrolka? Nie, jemu o nie ja no, no. Jemu musisz mówić, ty o, czy... idziesz do piekła, jak nie uwierzysz człowieku. Tak. <głosy> Ciekawostka, no. nie widziałem, że świadkowie Duchowi nie wierzą. W ostatnich rozmowach. Tary tak. Ducha też nie wierzą. Tak jak go słuchaliśmy, z... pokłóciłem z nim. Jezusa, Jezusa Boga też nie wierzą. Tak. <głosy> Więc można mieć Biblię w ręku i można nie wierzyć w wiele rzeczy, których Biblia naucza. To niestety jest dramat wielu religii. Ale często jest też tak, że po prostu ludziom jest tym, tak? bo jeżeli, jeżeli ktoś wierzy w piekło, to musiałby się detektować, Ja tak? tam idę. Tak? Ja pamiętam mojego kuzyna wiele, wiele lat temu powiedział swojej siostrze, wierzącej mnie, nie będę czytał Biblię, bo to się jeszcze nawrócić. Więc jakby to jest, no muszę coś zmienić, muszę się zastanowić nad swoim życiem, a to tak jest wygodnie i po prostu odrzucam to wszystko, mm -hmm. bo to musi, no to, to musi poprowadzić do jakiejś refleksji, a potem do zmiany. Nie? Więc... Ludzie z naszu odrzucenia. Tak samo wśród bieżących to, co mówiliście, nie? Mhm. że jeżeli ja mam jakieś myślenie, ktoś inny ma inne, no to łatwiej mi go nazwać właśnie jakimś heretykiem, no bo to znowu musi mnie zmusić do refleksji. Dlatego, że ja się mylę, ojej, a może będę musiała dużo rzeczy zmienić i tak dalej. Nie? Mhm. Głównie do wysiłku. To trzeba złożyć no, wysiłek w myślenie. A na piekło jest, a na piekło jest przecież antidotem. Myślenie, wiesz, to, nie, pierwszy, to pierwsze po tym upamiętać się, nie? to jest bór dla ciała, nie? zrezygnować. Czyli to, co Pan Jezus mówił, że chcesz żyć, masz porzucić życie. Nie? To są trudne rzeczy. Dla mnie przynajmniej. Ja, ja myślę czy... o tym, co czy czy chcianie... Myśleć to będę dużo, ale Potem, chcianie, wiesz, to naprawdę, to są tutaj. Co są? Są cudem na tym świecie. Tak? No Boże dziełem, absolutnie, tak, to jest Boże tak, dzieło. Czy patrzysz na Chrystusa i mówisz sobie, to jest niemożliwe. Niemożliwe, bo jest tak. dla człowieka niemożliwe. To jest cud. Tak. Człowiek uwierzył, nawrócił się. Tak jest. Pamiętał nawrócił się i na tak. narodził. I wywyższa Chrystusa, nie? Dwa tysiące lat. Tą samą Ewangelię głosi, nie? Ta sama Ewangelia zbawia. To jest to jest cud. Zobaczcie, jak Paweł tutaj spokojnie się zachował w obliczu tego policzka obycia szaleńcem, Mówi, Paweł rzecze, nie szaleje. najdostojniejszy w testu się. lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. To, co mówię, jest prawdziwe i jest logiczne. O tych sprawach przecież król wie, do którego też śmiało mówię. Jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie uszło jego uwagi, bo też nie działo się to w jakimś szarym kącie. Nie? Więc Paweł mówi o rzeczach, które były powszechnie znane, które, o których oni wiedzieli, że się wydarzyły. Ludzie wiedzieli, że nie było ciała w grobie. Co prawda rozpuścili to kłamstwo, że oni przyszli go w nocy ukradli, ale każdy logicznie myślący wiedział, że to było niemożliwe. Żeby uczniowie przyszli w nocy ukradli, kiedy tamci spali. Odsunęli kamień. I tamci spali zapieczętowany pieczęcią rzymską. Straż pełno żołnierzy stojących wokół. Wszyscy spali. Wszyscy tak twardo spali, że oni kilkutonowy kamień byli w stanie odsunąć i ukraść ciarę. A potem twierdzić, że on zmartwychwstał. To po prostu o tym było głośno. On tutaj nie mówi nic, co, co gdzieś tam się wydarzyło. Nikt o tym nie wiedział, pierwszy raz słyszą. Nie. Oni już o tym słyszeli, wiedzieli o tym. Potem jeszcze tysiące ludzi się tam wracało. ludzie się na. To też było wielkie wydarzenie. No. Całe, całe imperium rzymskie było pełne chrześcijan w tym czasie już. Oni mówili już, to oni przyszli, panie w Jerozolimie, jak Paweł chwytali, to powiedzieli: To są ci, którzy cały świat przewrócili do góry. Zresztą później mm -hmm. ten, ten, ten prawnik, który tego tak tam wzięli, on też to mówił. Mm -hmm. cały świat przewrócił. <śmiech> wszędzie to, to rozsiali. No i to to uzdrawiał swój... wszystkich, pan Jezus. Jak chodził. Oni to, też przecież, ja, apostołowie, też przecież czynili Pana. wielkie cuda. Ludzie byli uzdrawiani. Wszystkich, których im przynosili. Tak, Jem, czy... były, Jem, były ktoś... świadectwa. Nie, Niezwykłych rzeczy, i to było głośno o tym, o tym się mówiło. No nie mogło być. Tak. To, to, to, to były wielkie rzeczy, które, jak widzimy, nie wszystkich przekonywały. Tak? Bo, bo y, pamiętacie faryzeuszu, którzy przesłuchiwali tego, tych apostołów, którzy y, uzdrowili tego człowieka, znaczy Bóg uzdrowił przez apostołów tego człowieka y, w świątyni? To to oni przesłuchiwali apostołów, i powiedzieli, nie możemy zaprzeczyć, że tutaj wydarzył się ewidentny cud. Ale co? Nakażmy im, żeby więcej nie przemawiali w tym imieniu. Dobre. Dobre. <laughs> Czyli nie byli w stanie zaprzeczyć tym rzeczom, które widzieli, ale to nie zmieniało faktu, że nadal nie chcieli, żeby to, co oni głoszą, było głoszone. Czyli znowu irracjonalne. Zupełny brak chęci przyjrzenia się, zastanowienia się, tylko my będziemy tutaj bronić tego, co robimy i będziemy sprzeciwiać się wszystkiemu, co w jakikolwiek sposób nam zagraża. Więc tutaj... Paweł mówi: Nie, nie, brać, nie, nie panowie. To co mówię, to jest prawda i to jest rozsądne, to jest logiczne i król o tym dobrze wie. Jestem przekonany, ponieważ to nie, nie, nie wydarzyło się gdzieś tam nie wiadomo gdzie, w jakimś kącie. I teraz mówi do niego: Czy wierzysz królu Agrypo-proroku? Zobaczcie, jakie pytanie. Konfrontuje króla, który go przesłuchuje. Mówi, czy ty, Agrypo, wierzysz prorokom? zadaj mu ważne pytanie, bo mówi, prorocy świadczyli o tym, o czym ja teraz ci głoszę. Czy ty wierzysz prorokom? Wiem, że wierzysz. Skąd kogo to wiedział? Agrypa musiał gdzieś tam się wypowiadać na temat proroków. Nie wiemy, to ja przynajmniej się nie doczytałem, skąd Paweł wiedział, ale Paweł miał podstawę, żeby wierzyć, zakładać, że, że Agrypa wierzy. Więc konfrontuje go z jego własnymi wierzeniami. Zobaczcie, trzeba odwagi. I to też jest dla nas skazówka, kochani. My rozmawiając z ludźmi, nie możemy wiecie, ich, że tak powiem, nie skonfrontować z tym, gdzie oni są i w co oni wierzą. Jeżeli mówimy o tym, o czym mówimy i wiemy, że to gdzieś ma w ich rozumieniu, w ich wierzeniach, w ich praktyce, dobrze się do tego odwołać i skonfrontować ich i powiedzieć, Zastanów się, czy ty w to nie wierzysz, czy ty w to wierzysz, chociażby z tym zmartwychwstaniem, tutaj, co mówicie? Nie? Do takiego katolika. To ty nie wierzysz w Pismo Święte, to ty nie wierzysz, że. To, to kim dla ciebie jest Jezus? Nie? Konfrontacja człowieka z Jego przekonaniami. Wiecie, Często ludzie w coś wierzą, ale jak, jak ktoś mądrze ich zapyta, ktoś zada im mądre pytania, oni zaczynają widzieć bez sens tego, co oni wierzą. Jest taki gościuś nazywa Ray Comfort. Mamy trochę jego przetłumaczonych nagrań, jego licznych ewangelizacji. On kapitalnie konfrontuje ludzi z tym, w co wierzą, i pokazuje im niedorzeczność w to, co wierzą, zadając im pytania. Ci ludzie sami dochodzą do miejsca, w którym widzą, że to, co wierzyli, było bezpodstawne albo było bezsensowne. I to jest też, wiadomo, sztuka, łaska uzdolnienie tego człowieka. Ale myślę, że możemy się uczyć od Pawła i od jemu podobnych. Właśnie tego, żeby ludzi właściwie konfrontować, zadawać im właściwe pytania. Żeby oni się zastanowili, czy to, co robią, to, co mówią, to, jak żyją, jest zgodne w ogóle w tym, co oni rzekomo wierzą. Nie? Co oni twierdzą, że jest prawdą. Bogiem. Z, Bogiem. Z, Bogiem. Z, Bogiem. Z Bogiem. Z Bogiem. Powinien się nazywać rej Konfront. No, konfront. no tak, pasowało. Chociaż czytamy i mówimy przecież o tym, że grono jest też takie, co nie chcą. I tak. widać ewidentnie, tak. że konfrontujesz, że jest logicznie wszystko. Tak. I, I tak są liczby. trudne pytania. Oni nie chcą. Mm -hmm. I tyle. <śmiech> tutaj też nie można polegać tylko jednak na tym konfrontowaniu, co. Tak. na tym, co Paweł powiedział po prostu. nie. Żeby mu był... dał, nie? bo Wtedy to... Pismo mówi, przez nieprawość tłumią prawdę. Czyli to, co wiedzieć o Bogu można, jest im objawione, jest to jawne, ale oni tego nie, będą to negować, tak. dlatego że miłują ciemność, dlatego Nawet jak że nie takie najlepsze pytanie zadać. Tak, tak, więc jakby rozumiemy, że to nie działa w sile pytania i w sile konfrontacji, natomiast to są narzędzia, którymi Bóg się posługuje. Tutaj co prawda król wstał i wszyscy wstali i, i, i już nie chcieli słuchać, już nie dyskutowali, tak? Tylko Agrypa zaśmiał się, co? Uważasz, że, że niedługo przekonasz i nie bym został chrześcijaninem? Czyli tutaj raczej to sarkastycznie mówi. Tak, tak, tak, tak, Nie brzmi to jak. Ty, Paweł, dobrze mówisz, faktycznie, niedługo chyba ja zostanę. No. <laughs> raczej nie wiemy, znaczy nie mamy tutaj jego tonu, ale to tak nie brzmi. To raczej brzmi jak sarkazm, nie? niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Natomiast Paweł... Znaczy, tak, tak tak, ja to odbieram, zawsze tak to odbierałem, ale nie wiem, no, nie sądzę, że on mówi, ty, Paweł, niedługo, a ja zostanę chrześcijaninem. Raczej nie sądzę, że to było takie, chociaż nie jest powiedziane, jakie to było. Nie, ja myślę, że bardziej bym ustawił, że coś tam w tym, w tym umyśle zaczynało się... Coś... A grypy drgnęło. I dlatego no, tak powiedział. Bo gdyby no, nikt nie, nie wiedział, absolutnie no to nie. Absolutnie mógł, mógł, to mógł być cynizm, mógł to być sarkazm. absolutny, czyli... absolutnie. Tak zawsze ja to zawsze szalejesz, byłem. Szalejesz, człowieku. Jeszcze trochę, jeszcze mnie zbawisz za chwilę. Daj co spokój. Wstajemy, <laughs> Fakt, że wstali, już później nie czytamy, żeby dalej z nim rozmawiali. Po prostu stwierdzili... Faktycznie, mógłby być zwolniony, ale cóż, wołość do cesara, trzeba go wysłać, trzeba napisać jakiś list i go wysłać, no trudno. Ale nie widać tutaj dalej, żeby dochodzili, żeby dalej się pytali, bo wiesz, jakby było tak, że faktycznie, no to sądzę, że Pawle, jeszcze pogadajmy jutro o tym, nie? No to chcę coś więcej wiedzieć, nie? Tak, a, tak ja sobie wyobrażam. A się spotkasz, spotkasz gdy pewnie niebie i się zdziwisz. Dałby Bóg, ale ten dałby, dałby Bóg. Do Paweł, Paweł też mówi, dziękowałbym Bogu, nie? gdyby... gdyby... Niedługo czy długo. Wszyscy, którzy mnie słuchają, stalili się Dokładnie, takimi, jak ja jestem. Że to nie musi być teraz, nie? nie? no tak, ja tego nie wykluczam. Natomiast no, nie, z, tej, nie, nie, z, tej, z tej całej sceny i z ich słów mm. raczej wydaje mi się wyłaniać obraz ludzi, którzy ziarno posłuchali na ziarno zostało zasiane, nie wiadomo na jaką, jaką glebę. Yes. Jeszcze ciekawe jest z tym, co mówiłeś. Wiesz, jak zadajesz dobre pytania albo konfrontujesz w taki sposób? No, przebiegły, sprytny, w, to, w dobrym znaczeniu tego, nie? To jak patrzymy, gdy Pan Jezus odpowiadał na przykład faryzeuszom okay. albo... Nim, Można przymknąć. Ich konfrontował, to na nich to działało jak dalej jak płachta na byka jeszcze, tak. nie? Tak. Że oni po prostu aż wtedy orany. No, czyli to ciekawe, że jednych ludzi konfrontacja przyprowadza do refleksji i takiego, no zatrzymania się w tym takim oporze, tak. a innych wręcz przeciwnie, tym Wiesz, bardziej jest, za tak. i raczej przez głupie zwiastowanie, bo to jest raczej wyjątkowa sytuacja. Ale to, to, tak to, to, to, to siostra mówiła, to systemy religijne mają też swoje odpowiedzi, nie? Na pewne konfrontacyjne tak. pytania. To Ale też oczywiście. Tak. Dobry system religijny tak. ma. Ma, w domu. Są przygotowani są na wszelkich ewangelistów. To nie ważne, że to nie ma pokrycia z Pismem Świętego, nie, nie. ale uważa, byle on coś mówił i nie dał Tobie powiedzieć. I tak oni już też takich, ja z moim bratem, jest bardzo religijnym katolikiem akurat i pod wpływem tego, że ja się nawróciłem i czytałem Pismo święte? też musiał, musiał, jakoś przy rozmowach, musiał się zmuszyć do czytania i tak dalej. Zamiast słuchać i czytać razem, to zaczął, zaczął wierzyć tym katolickim wykładowcom, którzy tak. opowiadali na przykład na to, co my, jako w Angielie, żeby utrzymać. Ich. To jest to, co ta siostra mówiła i ja to, co tutaj w Paweł wspominał, o tym właśnie, że powiedzieli, że, że przyszli w nocy, powiemy, rozpowiemy tą plotkę, nie? Już nikt nie docieka z pewnego, z pewnego charakteru ludzi. Pewne, pewne, pewne osoby już nie dociekają, oni przyjmują to prawdę i nie, nie dociekają, czy faktycznie tak mogło być, czy tak nie było. Przyjmują, bo kapłan powiedział, a Hassan Henry powiedział związku z, z, z, z, z, z, z, z no. że jest to prawda, a jeśli jest to prawda, to co jest z innego, to już jest nieprawda. No, no jeszcze jest druga rzecz, że oni wykluczali, wykluczali, jeśli szedłeś drogą Pana, to, to oni byli wykluczali z, z, no. z no. A To była taka sytuacja, że dzisiaj zabrali się wszystko karty, nie mogli kupować je ceny, i tak dalej. To no. od razu skazani na poniwerkę, na no, biedę i tak Aha. Zauważmy też, że Paweł tutaj, kiedy to pytanie mu zostaje zadane, czy jakby tutaj ta, ten, jakkolwiek ta grypa powiedział, to Paweł powiedział: Nie, nie, no ja wcale nie chcę, żebyś ty był chrześcijaninem. Czasami tak chrześcijanie reagują. Nie wiem, czy zauważyliście. No, to ty chcesz, chcesz mnie nawrócić? Prawda jest taka, że chcemy ich nawrócić. No to, tak, tak, tak. Więc tak, nie wybierajmy. Nie, nie, ja wcale się nie, nie nawracam, nie? Dlaczego tak radzę? Ja reagujemy? tak pokażę. Tak nie, nie my, my tylko tak sobie rozmawiamy. Który nie jest jakiś tak <grym> <tylko> taki. <grym> ja zawsze mówię, no. nie chcę cię nawrócić, tylko tyś musisz sam nawrócić. No, ja, więc tak, tak, tak z... Paweł tutaj otwarcie mówi tak. tak. Mówi dziękowo Bogu, gdybyście wszyscy byli tak jak ja. Zobaczcie, on się wcale nie, nie, nie, nie, nie, nie boi takiego, takiego postawienia go w takim miejscu, że on chce kogoś uczynić chrześcijaninem. Myślę, że my też nie powinniśmy, wiecie, teraz udawać, że my chcemy coś innego, a tak naprawdę to chcemy, żeby oni się nawrócili. Możemy otwarcie być. Tak, mówię, chciałbym, żebyś się nawrócił. Ja modlę się, żebyś się nawrócił. rozumiemy, czym jest Ewangelia no. dla tego człowieka, nie? No. No. No. no. To po prostu to jest najlepsze, co to jedyne, co, co długszczał dla ciebie, tak naprawdę. Dokładnie. Tak, by Więc no. o to chodzi, żebyśmy też tego się nie wypierali i żebyśmy nie udawali się takimi <śmiech> innym niż jesteśmy, tak? Skoro się, skoro im głosimy Ewangelię, no to głosimy w nadziei, że uwierzą, że się nawrócą. Więc jak nas o to pytają, co ty chcesz mi nawrócić, to powiedzmy tak. Chciałbym, żebyś żeby się, no, żeby, na na żeby się nawrócił. Żeby Bóg cię nawrócił, jakkolwiek tak. to sformułujemy, ale nie, nie wypierajmy się, że nam o to nie chodzi, nie? Tak, chciałbym, żebyś poznał Chrystusa, chciałbym, żebyś zobaczył, jaki jest wspaniały, żebyś doświadczył tego, co ja doświadczyłem. Ale oczywiście masz, masz prawo nie, przyjąć lub nie, jesteś wolny. Nie? Natomiast ja modlę się o ciebie i chcę, żebyś się nawrócił. No. I to jest, to jest, to jest właściwe, sprawi, wtedy to jest, to, jest, to jest uczciwe świadectwo, nie? bo tak jest. Więc czasami, wiecie, możemy tak w taki, w cudzysłowie, grzeczności i poprawności politycznej skłamać nawet. Ty nie, nie, ja tylko, tylko, ja tutaj to, ale w tym momencie co, tak naprawdę jest czy, czy po prostu kłamiemy. Nie? Więc uważajmy na to. Nie, nie, bo, uważajmy bo, bo, bo, na takie, a, nie, wiecie, grzecznościowe czasami zachowania. wszystko jedno, czy ty pójdziesz do piekła, czy ty nie <głosy> Ale głośno się tak jak jakby ja, ja na przykład się tak czuję, kiedy miał lekarstwo na stracą choroby na raka na ten człowiek musi po prostu tu uwierzyć, no. że to działa, mm -hmm. takie uczucie. A ono się grypy na, na, na wikipedii nie ma że się mógł pod A grypia, że nie a, został przyścieniem. Że się żyły w związku kazirocznym czy w, każdym, w, każdym, w, każdym, w każdym. Ale w nie było jeszcze dniem. Mimo, że się nie zmienił. Mimo, że Paweł słuchał. No, więc to jest też takie dla nas, myślę, zachęcające, że Pan Jezus głosił w cudowny sposób, pełen mocy. I nie wszyscy uwierzyli, nie wszyscy się nawrócili. Wielu Go nienawidziło i no, planowali Jego śmierć i w końcu wydali Go na śmierć. To samo za apostołami. Więc yy, z jednej strony to trochę zniechęcające, a z drugiej boj, z Panem Bogiem. Z, z drugiej strony no, też nam pokazuje, że po prostu naszym zadaniem jest głosić, naszym zadaniem jest siać. Co dużo nie wiesz. Dziękuję. Aha, to, to słuchaweczki natomiast to jest dzieło Boga dotknąć serc, przekonać i oczywiście odpowiedzialność człowieka by przyjąć tak jak tutaj czytamy, opamiętać się zwrócić się do Boga i żyć nowym życiem więc tutaj mamy przykład kolejny przykład ludzi, którzy słuchają apostoła Pawła doświadczonego apostoła pełnego Ducha Świętego głoszącego prawdę w mocy Ducha Świętego Niestety ci ludzie pozostają zamknięci. Z różnych przyczyn wydaje się, na tym etapie przynajmniej, nie przyjmują Ewangelii. Czytajmy dalej. Jeszcze mamy chwilę. Jeszcze... Zobaczmy, co dalej się dzieje. Gdy postanowiono, że mamy odpłynąć do Italii, czyli do Włoszech, do Rzymu, przekazano Pawła i kilku innych więźniów setnikowi kohorty cesarskiej imieniem Juliusz. Wsiedliśmy więc na statek adramyteński. Zauważcie, tutaj znowu jest liczba mnoga my. Czyli Łukasz jest tutaj współtowarzyszem Pawła. Widzieliśmy w dziejach apostolskich, że czasami jest on, oni, a w pewnych momentach jest zmiana na my. Tam, gdzie Łukasz był naocznym świadkiem, naocznym uczestnikiem wydarzeń, które opisuje. I tutaj również przechodzi na liczbę mnogą, mówiąc my. Wsiedliśmy na statek, który miał płynąć do portów azjatyckich i wyruszyliśmy w drogę w towarzystwie Arystarcha Macedończyka z Tesaloniki, czyli jednego z tych braci, którzy przyszli razem z Pawłem z Macedonii, który razem z Pawłem był w Jerozolimie podczas jego aresztowania. Widać, że on tutaj towarzyszył Pawłowi. Nie jako więzień, ale najwyraźniej podąża za Pawłem i usługiwał mu, ponieważ czytaliśmy, że tamten namiestnik, Felix, który go więził, pozwalał mu być odwiedzanymi przez innych i Paweł mógł swobodnie spotykać się z ludźmi z zewnątrz. I ten również tutaj widzimy wsiada na ten statek i, i płynie w towarzystwie Pawła. Następnego dnia wylądowaliśmy w Sydonie, a Juliusz, oprzedłszy się z Pawłem po ludzku, Pozwolił mu pójść do przyjaciół, aby się zatroszczyli o niego. Czyli znowu, Paweł nie jest traktowany jako niebezpieczny przestępca, ale jest traktowany jako człowiek, który tam jakieś ma religijne sprawy i no, odwołał się do cesarza, ale widać, że jest traktowany ulgowo. Nie jest traktowany jako wiecie, w więzach trzymany, tylko tutaj pozwalają mu swobodnie się poruszać więc wyruszywszy stamtąd, płynęliśmy pod osłoną Cypru, gdyż wiatry były przeciwne, a przepłynąwszy otwarte morze na wysokość Cylicji i Pamfilii, przybiliśmy do Miry w Licji. I tutaj właśnie Tomek patrzy na mapy, warto właśnie sobie popatrzeć, jaka to jest podróż. Mm -hmm. I Myślę, że to wszyscy wiemy, ale to jest piękne, że Boże Słowo jest tak mocno osadzone w historii, w konkretnej geografii, że to nie są jakieś zmyślone baśnie. Nie wiadomo, gdzie się wydarzyły, nie wiadomo, kiedy. Tutaj mamy Łukasz, szczegółowo, zobaczcie, port po porcie nam zapisuje, jak ten statek płynął. I to można sprawdzić, czy tak statki pływały czy to rzeczywiście zgadza się z tamtymi czasami. Więc tutaj Łukasz jest w szczegółach, bardzo dokładny i to jego świadectwo jest bardzo wiarygodnym, historycznym świadectwem. I przez wieki ludzie, wiecie, próbując podważyć Biblię, doszukiwali się w Biblii jakichś tam szczegółów, nazwisk, jakichś krain, gdzie nie wiadomo gdzie to było, a potem odkrywali jakiś kawałek jakiegoś kamienia, jakiegoś zapisu i... Koryniusz jakiś się pojawia. Pojawiają się te miejsca, o których Pismo Święte mówi. No i krytycy muszą przynajmniej w tej sferze się uciszyć. Nie? Ale co róż wyjawiają się nowe rewelacje, wiecie, nowe odkrycia, nowe zarzuty do Biblii o jej niehistoryczność, o jej błędy. No bo wiadomo, że wszystkich szczegółów nie wykopali, nie, nie odkryli po, po tylu tysiącach lat. Tak, Archeologia zaczęła się XVI-XVII wiek, tak naprawdę dopiero gdzieś tam na poważnie, a dopiero XVIII, xix to dopiero są poważne odkrycia archeologiczne. Przez tamte wcześniej lata nikt tego nie robił. Więc to jest w miarę nowa dziedzina i, i ludzie wciąż odkrywają nowe rzeczy, które potwierdzają nam świadectwo Słowa Bożego. Więc tutaj też jak popatrzymy na mapy, to widzimy, że to wszystko się zgadza. Tak? To wszystko po kolei te, te miejscowości są na mapie.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 i jakby obserwował tą stratą nieprzyjazną pogodę, widział, że to jest niebezpieczne, czy miał jakieś przeczucie, od, objawienie, objawienie. światło od Boga? Yy, a jak już? w oryginalnym yy, tekście, bo tutaj jest, widzę, że, że druga, czyli widzi, to, to wskazywało na to, że widzi. nie wiem, popatrz. Nie, nie, że mam wizję, tylko, że Widzi, patrząc na to, na warunki, jakie tam są. Mamy tutaj słowo, które oznacza dokładnie się czemuś przyglądać, rozważać, coś obserwować, coś rozsądzać na podstawie obserwacji. Takie jest słowo tutaj już. No właśnie, tutaj zaręba tłumaczy mężowy, wiem nawiasie na z doświadczenia. Mhm, tak jest w przekładzie, że słowa. Tak, że żegluga będzie ze szkodą i wielką stratą. I tutaj mamy informację, że nawigacja na Morzu Śródziemnym pochodziła e, za niebezpieczną w okresie od początku października do połowy marca. Czyli raczej tutaj Paweł mówi o jego zdaniu osobistym. Nie mówi, Bóg mi powiedział wiecie, tak jak wielu chrześcijan, pan mi powiedział to, tam to coś im przyjdzie do głowy, coś uważają, Zaraz pan mi powiedział. Paweł nie, nie, nic, nic takiego nie robi. Mówi o, o tym, co jemu się wydaje, co, co on tutaj obserwuje, jakie on ma zrozumienie, jakie on ma e, doświadczenie. Tutaj Więc... Zamiast... Mhm. Jeszcze przepraszam, mhm. pan ma ze sobą doświadczenie rozwitka. Tak. To tak, już wcześniej troszkę przeżył, już tak, kilkakrotnie był rozbitkiem, więc no, mówić, będzie szkoda dla statku, dla towaru, a i nawet dla naszego życia. Chociaż Paweł wiedział, że ma stanąć w Rzymie przed cesarzem, niemniej jednak, no, tutaj nie sądzę, że boi się o swoje życie tak bardzo, jak o, o, o wszystkich, którzy z nim podróżują. Natomiast setnik, trudno mu się dziwić, zważał raczej na sternika i właściciela statku, niż na to, co Paweł mówił. No, bo, bo... bo oni mieli, jego zdaniem, większe doświadczenie i to oni tutaj decydowali, tak? To właściciel statku decydował o tym, czy statek płynie, czy statek stoi, więc zlekceważył to, co Paweł mówił. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, więc nie było to miejsce zbyt dobre na, na zimę, to tym bardziej większość uradziła, czyli tutaj mamy, zobaczcie, większość, nie zawsze racja jest po stronie większości, ale większość uradziła wyruszyć stąd w drogę i dostać się jakoś do Feniksu, przystani na Krecie, otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę i tam przezimować. Tam najwyraźniej był lepszy, bezpieczniejszy port, więc naradzili się, no i większość była za tym, żeby płynąć. To jest kolejny przykład tego, że większość nie zawsze ma rację, bo faktycznie stało się to, co Paweł, jako chyba jedyny przewidywał i przed czym przestrzegał. Większość była za tym, żeby płynąć i tam w Feniksie zimować. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, Podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety. Coś tam masz do bank? Tak, nie, nie. Patrzysz tak, sobie tak, na ten. Tak, tak, tak. Lecz wkrótce, wiersz XV, zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Eurakylon. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Tutaj Łukasz mówi tak jakby sam stał za sterem, ale chyba mówi właśnie no, tak, w takim ogólnym sensie, że tutaj załoga tak yy, pozwoliła tak płynąć, dryfować. Pędząc pod osłoną wysepki zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową a gdy ją wciągnęli na pokład zebrali się do opasania statku linami potem w obawie, żeby nie wpaść na mielizny Syty zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło zobaczcie, jak zmienia my i oni nazajóż, gdy nas czyli tam ich niosło a tutaj gdy nas ciekawe, nie, te zmiany Osób. Gdy, nas gwałtownie, gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek, a dnia trzeciego wyrzucili, czyli oni, yy, obsługa statku, własnymi rękami osprzęt statku. Czyli tutaj sytuacja już zaczyna się robić naprawdę dramatyczna. Starają się go jak najbardziej odciążyć, żeby się unosił jak najwyżej, ponieważ im cięższy, tym bardziej łatwo mógł być zalany. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazywało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z niemniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośrodku nich i rzekł. Trzeba było mężowie posłuchać mnie i nie odpływać z krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. I tutaj myślę, że Paweł nie robi tego, wiecie, w takim a nie mówiłem, tylko jakby przez to, co mówi, Pokazuje im, że on też ma jakieś doświadczenie, pokazuje, że nie jest człowiekiem, którego słowa powinni byli ignorować, powinni byli rozważyć to, co im mówi i być może przedstawiłby im jakieś swoje historie wcześniejsze, opowiedziałby, czy tam ostrzegł no nic to. W każdym razie tutaj nie sądzę, że Paweł teraz chce wiecie, powiedzieć, a nie mówiłem, teraz jakbyście się mnie posłuchali, to by nie było. Zobaczcie, co Paweł robi. Oni już nie mają nadziei. Oni już są w beznadziejnym położeniu. Stracili już nadzieję na ocalenie. Paweł mówi, lecz mimo obecnego poko położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie. Tylko statek. I teraz już Paweł ma podstawy, żeby to mówić, ponieważ jak dalej wyjaśnia. Albowiem tej nocy Stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego ja należę i któremu ja cześć oddaję. Oni mieli swoich bogów, a mówi mój Bóg i ten Bóg mój, w którego ja wierzę i do którego należę, któremu oddaję cześć, posłał swego anioła. I rzekł do mnie ten anioł, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. I oto darował ci Bóg,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 słowo anioł, posłaniec. Mówi, że Bóg do niego kogoś posłał. Jakąś najwyraźniej istotę niebiańską, no bo byli na morzu. Tak? to, że ktoś przyszedł, jakiś człowiek, tylko jakiś, jakiś duch, którego Bóg mu posłał. I Paweł mówi, należę do tego Boga, oddaję mu cześć i ten Bóg mówi do mnie, że mam stanąć przed cesarzem i że daruje mi Wszystkich, którzy płyną ze mną. Co to znaczy? Jak to Bóg daruje mu wszystkich, którzy z nim płyną? Że nikt nie zginie. No. Tak, tak, tak. Tylko jakby tutaj te słowa tak mhm. jakby coś więcej jeszcze mówią. Nie? Daru, że, że oto Bóg darował ci. Darował ci bo gdyby darował, darował im życie tak, tak byśmy raczej powiedzieli nie? to takie nietypowe wyrażenie nie uważacie? Bóg darował ci podarował ci tych, którzy z tobą płyną Jakby wydaje mi się, że mówi to w kontekście jego ratunku tak? że ty będziesz uratowany że Bóg ciebie Zachowuje, bo Ty masz stanąć przed cesarzem, ale też w swej łasce nad, nad tymi wszystkimi, którzy z Tobą płyną, Bóg jakby daruje Ci i dalej zobaczymy, że oni w szczególny sposób będą Pawłowi darowani. Będziemy dalej czytali, zobaczymy, co tam się dalej będzie działo. Jak to, co, to, co będzie się działo z Pawłem, będzie wpływało na nich wszystkich. To jest ciekawe, że tutaj oni jakby zostają darowani Paweł, w takim sensie też zaczynają ufać Paweł, zaczynają słuchać tego, co Paweł mówi. Zobaczcie, co się dalej dzieje. Czytamy, unosiło nas po Adriatyku 14 noc, a około północy... A około północy... Który to wiesz? bo się zgubiłem? 27. 27. Wejścia... 7. 7 właśnie. Przydałem. Około północy zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Spuścili tedy sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni, a popłynąwszy nieco dalej i znowu zmierzywszy, stwierdzili 15 sążni. Bojąc się przeto, byśmy czasem nie wpadli na miejsce skaliste, zarzucili z tylnego pokładu cztery kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. A gdy żołnierze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwice, spuścili w morze łódź ratunkową. I teraz zobaczcie, rzekł Paweł Setnikowi i żołnierzom, jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. I co? Wrazu go posłuchali. Wtedy żołnierze odcielili na no od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. A miło, że już miało świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc, dziś mija czternasty dzień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 również się posili, a było nas wszystkich na statku 276 dusz. Zobaczcie, czyli tutaj nagle Paweł staje się tym wyzwolicielem, można powiedzieć, dla nich, ratunkiem, nadzieją. Tak jak wcześniej go lekceważyli, tak tutaj po tych słowach że Bóg daje ci tych ludzi. Ja myślę, że to, to, to tutaj właśnie jakby widzimy, to w jaki sensie, że oni już patrzyli na Pawła, jakby trzymali się słów Pawła, robili to, co Paweł mówi. On nagle stał się Jak dla Kapitanem kimś... tego statu, w no no, cudzysłowie oczywiście. W cudzysłowie, tak. To, właśnie stał się kimś, kto, kto dawał im nadzieję. Yy... Zobaczcie, oni stracili wszelką nadzieję. Sytuacja była beznadziejna. Już myśleli, koniec, nie? Tutaj zginą. A Paweł wstaje, zapowiada im, że jest nadzieja, żeby się ufali. Kiedy tam ci próbują jakoś tam coś kombinować, jacyś ludzie, Paweł mówi, odetnijcie, bo wszyscy zginiecie. I oni słuchają go, robią to, co on mówi. Nie? Że, że tutaj się nie robi. To, co on mówi, będziemy robić. Nie? Czyli tutaj on bierze ten chleb, je, to jest piękny widok. Paweł, wiecie, bierze ten chleb, jeszcze nie, nie, nie mi, bo nie, nie, będziecie żyli włos. Podziękował Bogu. Podziękował też, Bogu. No, cały czas tutaj jest też, mówi to, nie? O Bogu. No, to jest piękne. I, I oni też zaczęli jeść, nabrali otuchy, zobaczcie, posilili się. Czyli tutaj jego świadectwo jest takie. Jakby nie widzimy tutaj Pawła na razie. Wyraźnie głoszącego Ewangelii tym ludziom. oni mówią mówi o Bogu, w którego on wierzy, do którego należy, któremu ufa, więc coś im powiedział o Bogu, ale w całej tej sytuacji, jakby w bardzo praktyczny sposób, tak. świadczy o, o jego wierze w Boga. Nie wiem, czy znacie świadectwo Johna Wesleya i Charlesa Wesleya, jego brata. Oni pojechali do Stanów Zjednoczonych jako misjonarze wśród Indian. I wracając na statku była straszna burza. I oni po prostu panicznie się bali w tej burzy. Po prostu myśleli, że tak samo zginą Takie były fale. Taka, taka była straszna burza. A tam była grupa braci Morawskich którzy śpiewali pieśni, Kobiety, dzieci, mężczyźni. I w ogóle zero strachu. Wielbili Boga w czasie tej burzy. I oni patrzyli na tych braci morawskich i co się dzieje, nie? I podchodzą do nich i mówią, wy się nie boicie tej burzy? Oni, nie. Czego się mamy bać? Przecież jak nas, jakby ta burza nas zalała, to będziemy z Panem Jezusem. A jak Bóg zechce, żebyśmy przetrwali, to będziemy służyć Panu Jezusowi na ziemi. A wasze kobiety się nie boją? Nie, one tak samo ufają Jezusowi. sobie, wasze dzieci się nie boją. Nie, one wszystkie, się, one wszystkie ufają Jezusowi. I oni po prostu byli w szoku. Mówi, my jesteśmy po prostu przerażeni. Jak to możliwe, że oni oni żadnego strachu nie mają. I to ich skonfrontowało, wiecie, ze słabością i wiary. I, i później, po, po tym wydarzeniu między innymi. Jan Wesley stwierdził, że nie był nawrócony. Że dopiero ci bracia Murawscy pokazali mu prawdziwą wiarę Jezusa. Mimo, że wcześniej był pojechał jako misjonarz do Indian. Widząc to, co ci bracia Murawscy mieli, to świadectwo ich postawy. Tak jak tutaj postawa Pawła. Wiecie, postawa pokoju, postawa Ufności. Postawa, że wszystko jest w bożych rękach. Włos z naszej głowy nie spadnie, nie? To musiało być ogromnym świadectwem dla Jakichkolwiek oni mieli bogów, jakichkolwiek oni wierzyli, oni, bo ja przepraszam, że oni też tam się modlili, wiecie, do swoich bóst, tak jak za Jonasza ci. Wszyscy marynarze do swoich bóstw wołali, ale, ale stracili wszelką nadzieję. A Paweł jako jedyny, wydaje się tutaj, mam nadzieję, że ci jego towarzysze chrześcijańscy też, ale o nim tutaj czytamy miał tą postawę, wiecie, takiego świadectwa wiary w Boga, że mówi wiem, że mój Bóg daruje wam wszystkim życie. Przeżyjemy. Statek zginie, statek będzie zniszczony, ale Bóg daruje nam wszystkim życie. I on to mówi z ufnością I to się później staje. Więc myślę, że w tym sensie Bóg dał ich Pawłowi. Dał wiarę w słowa Pawła, świadectwo Pawła. Paweł stał się dla nich no, tym takim naprawdę światłem i świadectwem. Także tutaj czas nam się skończył, więc się zatrzymamy na tym. 276 dusz. Chwała Bogu. Pomódlmy się jeszcze, kochanie. nasz. Chcemy uczyć się wiary, chcemy uczyć się ufności ku Tobie, polegania na Tobie, podążania za Tobą, służenia Tobie. Dziękujemy za to świadectwo apostoła Pawła, świadectwo wielu innych, braci, sióstr, którzy z taką ufnością, z takim oddaniem, z takim poświęceniem w pośród różnych cudownych doświadczeń służyli Tobie i zostawili nam świadectwo, abyśmy podążali w ich ślady abyśmy wierzyli w Ciebie i służyli Tobie i składali o Tobie świadectwo, zachęceni ich świadectwem. Panie, daj, żebyśmy i my po sobie zostawili takie świadectwo, aby nasze życie, nasze postępowanie, nasze świadectwo życia i świadectwo, które składamy naszymi ustami, odzwierciedlało to świadectwo biblijnych mężów wiary. Prosimy, Ucz nas wstępować w Twoje ślady, Panie Jezu, wstępując też w ślady tych, którzy poszli wiernie za Tobą. Dziękujemy za tę zachętę, jaką czerpiemy z tego Słowa i prosimy, by to Słowo mieszkało w naszych sercach i dodało nam otuchy, kiedy my przechodzimy przez życiowe burze, kiedy znajdujemy się w beznadziejnych sytuacjach. Panie, które nie są beznadziei, jeśli mamy Ciebie, Daj, żebyśmy my byli pełni ufności i żeby nasza ufność też była Twoim narzędziem dotarcia do ludzi wokół nas, którzy są w lęku, w strachu, bo nie znają Ciebie i nie mają w Tobie nadziei. Uzdanie, nas, Panie, do bycia Twoimi wiernymi świadkami, a Ty działaj w sercach ludzi i daj nam pozyskać wiele dusz. Daj nam, Panie, też być w gronie tych, którzy dobre świadectwo o Tobie składają. Amen. Amen. Amen.